Cześć, witajcie w 47. odcinku podcastu Gierkowce. Ja jestem Piotr Zaborowski, a dzisiaj ze mną w studiu jest Ania Rogala. No hej. Dominik Kowalski. Dzień dobry, dzień dobry. I Hubert Bejda. No cześć. No, taki mamy dzisiaj składnik. Będziemy sobie trochę gadać o E3 przede wszystkim, bo wiecie, targi były, znaczy targi są w tej chwili, jak, jak my to nadrywamy jeszcze, ale główne konferencje się zakończyły we wtorek. Więc mamy, mieliśmy chwilę czasu na jeszcze poodernianie sobie tych wszystkich newsików, które się, się tam pojawiały w trakcie i, i sobie trochę o tym, o tym porozmawiamy, nie? Bo to jedna z ważniejszych rzeczy. Dobra, słuchajcie, jak, jak, jak gadamy, tak próbujemy wyciągać po kolei, tak jak leciały konferencje, tak, tak myśl, będzie najprościej? Myślę, że tak będzie najfajniej. Tak będzie najfajniej. Dobra, no to zaczynamy od EA. I... Nie wiem, jak zacząć od EA, w sensie Maden i, i Maden. <śmiany> Panowie grający na tych na bębnach na początku konferencji, to było takie urocze i, i później wjechali z Madenem, z, z tym fabuła i taka o sportówka, dobra dajcie mi dajcie coś innego. No i pokazali... Antem, w sensie chcieli pokazać Antem, a później nadal z były sportówki, bo Antem pojawił się na konferencji Xbox, nie. No przede wszystkim w zasadzie było dużo przycieków, przede wszystkim i właściwie większe rzeczy od jej to wiedzieliśmy, tak naprawdę, że będą. Tak? O, wiesz, co jest najlepsze, że oni przed samą konferencją na swojej stronie głównej o E3, gdzie mieli cały stream pokazany, mieli wszystkie gry praktycznie wypisane. Wszystkie po kolei, które pokażą. No z jest... dlc do Battlefield 1, no ze wszystkim, ze wszystkim, dosłownie, mieli na swojej oficjalnej stronie, na te dwie, trzy godziny przed całą konferencją, nie? Mhm. Mm znaczy, jeżeli chodzi o... Znaczy, może, może wiesz co, Piotrek, to może polećmy tak, bo ja mam jakieś notatki z tych, z tych, yy, no konferencji. I może jakoś w kolejności, bo tak, dodatek do Battlefield 1, no to był dawno temu zapowiedziany, z tego co wiem, i to nie było żadne zaskoczenie. Nawet pomijając no o rozpiskę, o której mówiłeś, tak naprawdę. A co was najbardziej zainteresowało, tak naprawdę, te trzy? Battle eee, front. Battle front. Chyba, chyba się, Battlefront. Battlefront. Chyba Battlefront, tylko się przebiła. Battlefront, tylko i wyłącznie. <laughs> <front>. Tylko <laughs> i, wyłącznie. <laughs> i wyłącznie. Nie, wiecie co, najfajniejsze było to, że w momencie, kiedy była konferencja jej, to na konferencji jej nic nie mówili o FIFA na Switch'a. No bo po co? No po co? Nie, i w ogóle, ale w trakcie na Twitterach, na wszystkich socialowych rzeczach, w ogóle internet u mnie wybuchł, praktycznie, przynajmniej jeżeli chodzi o, o, o rzeczy związane z Nintendo. I wszyscy. Będzie FIFA na Switch'a, i przecież było wiadomo, że będzie FIFA na Switch'a. Mi się o tym gadał już dawno temu, i, i tyle. <śmiech> Więc była sobie, ludzie tam podrali, i się okazuje, że to jest całkiem niezły produkt do sprzedażowy, nie? Bo to nie jest, nie jest jakaś, Jedyne chyba, jakaś... czego nie ma, to nie ma fabuły. Tak jak ma FIFA 17 i teraz FIFA 18. Co ciekawe, FIFA, która wyjdzie na Switchu, będzie miała nazwę FIFA 18 po prostu. Okej, okay, ale to nie będzie żadna jakaś tam y, zmutowana wersja FIFA w postaci free-to-playki, jak na mobilki, no nie? nie? To będzie, to będzie normalna, normalna To będzie normalna FIFA z, no mówię, tylko nie będzie fabuły, tej, tej która się pojawiła ostatnio i. No, będzie nieco okrojone pewnie. Tak, troszkę, troszkę bardziej okrojone, ale wciąż ponoć wygląda cudownie, bo to jest na Frostbite normalnie robione, więc. No i właśnie chciałem powiedzieć, szacunek. że to jest w ogóle mega dobra rzecz. ta gra może być dużym hitem takim w graniu takim ze znajomymi gdzieś tam pokątnie. No tak, tak no bo to jest te, tak naprawdę pierwsza FIFA, która wyszła na Mobilki, która jest pełną wersję Fify. Mhm. Poczekaj, kiedyś ja, to, ja to chodziło to... na telefony, ale zmienili się na free to play. I właśnie jest... właśnie dotknąłeś syf. tematu, o którym ja często mówiłem, bo zawsze płaczę na tym, co się stało z grami mobilnymi, w jakim kierunku one wędrują. Ja grałem w znakomitą FIFA jeszcze na iPhone'ie. Nie pamiętam obecnie jaka to była edycja, ale to była pełnoprawna Fifa, nie jakieś mobilne coś. Nie żaden free to play'owy wynalazek i to strasznie mnie cieszy, bo nie, Piotrek, czy się orientujesz, że ty od nas specem, od Nintendo? Nie chcę powiedzieć fanbojem, ale na razie używam słowa spec, żeby tak bezpieczniej. To będzie można grać na cztery joy jak myślisz? Tak. No tak. to spoko. Tak, tak. To spoko. A, nie, a na dziewięć? No, no, na 11 joy -conów? Na dziewięć nie są. Bo 4, bo cztery tylko draszam. wspiera, nie? No bo, bo w ja pamiętam, ja nigdy nie grałem w takim trybie, ponoć jest to, może Hubert powie, jest taki tryb, że można grać każdy innym zawodnikiem, czyli pełen w zasadzie taki roleplay piłkarski. Ale e, w jaki piłkarski. sposób, jak i tak konsole wspierają tylko cztery pady? Przez internet e, To przez internet A. się da, tak. Że, że to, o tym kiedyś się podcasty. z, podcastu, to znaczy, z nie mówi. wydaje mi się, że to wspiera 24 osoby na raz, ale na pewno w parę osób można pograć, w sensie jedna osoba steruje parą piłkarzami. Znaczy ja słyszałem, że każdy ma swoją postać jakby i nie ma czegoś, po prostu gra tak jakbyś, no grał w piłkę, no prawdziwą, no, nie? Że masz swoją, masz swojego e, e, zawodnika, e, tak, swój awatar i nie ma czegoś takiego, że się przełączasz, ale samo w sobie, to no to jest, jest fajnie. To nie słyszałem, ale brzmi naprawdę fajnie. No to kiedyś na, na podcaście o tym słyszałem. Aniu, teraz ty coś powiedz, bo y, siedzisz, raz w Battlefront. A, już było, Battlefront, ale coś jeszcze, A nowe NFS, co jest nowe o nowym ie bardzo mi Barnauta przypomina, więc najprawdopodobniej kupię. No to już Barnauta przypomina. Bo jestem, to jest to jest taki jestem kupiona trailerem po całości. Szybciej wściekli, tak naprawdę. Czerpią po prostu z bieżącej hmm. kultury, jak, ile wlezie. Ale, ale szybciej wściekli z tych pierwotnych części, kiedy było mało no czołgów nie. i nie było łodzi podwodnych jeszcze prowadzonych. No ale tam. żebyś to nie jest... się nie zdziwił. To nie jest już... na, na autostradzie łódź podwodna, Tak. <todwodna> Z nitro. O, nie, no i wiesz, bez nitro, no to w ogóle, ja, ja na przykład teraz grałem na tym, na no, pogradajmy, potem powiemy parę słów, bo z Hubertem byliśmy i Ania była na edycji niewarszawskiej, warszawskiej, na gdańskiej, tak? Bo tak, ja nie trójmiejskiej, nie tak. Trójmi, trójmiejska. To właśnie grałem w Sonic tam, jak to się Hubert nazywało? All Stars? Transformers? -Star. Tak, tak. tak. Potem powiem śmieszną historię, że myślałem, że coś wygrałem, a wygrałem absolutnie nic, także potem opowiem. To właśnie brakowało mi Nitro bardzo. Uważam, że Nitro powinno być w każdej grze. Nie wiem jak uważacie. <laughs> okay, a no a dobra. tam nie było jakichś tych, dopalaczy czy coś? Były yy, te, na, na które się najeżdżało. No tak, ale nie było rdzennego nitro. Nitro, wiesz, czyli mm. ogień z rugy tak zwany. Ja, jeżeli cenę z mojego NFS-a, ja się bardzo Mario Kartach jaram. są. Yy. Ale wiesz, że właśnie, że ten cały Sonic, ten, ten cały Transformer Racing, coś tam, coś tam, kiedyś tytuł pewnie dobrze powiem. To to powiem. jest Mario Kart, tylko z Soniciem Tak jest, wiem. tylko bardziej rozbudowany pod kątem takim, że masz łódki, że w samolocie zmienia ten pojazd, ale nie wiem, czy jest równie grywane. Hubert twierdził, że takie bardzo arcade'owe, także... Bo ja tą no, grę na kiedyś na vite bo ta, ta gra wyszła na vite, także będę chciał a do LFS-a, bo to była dygresja ja się bardzo jaram, bo mi przypomina bardzo Hot Pursuit, czy Pursuit jak tam się ładnie mówi Hot pursuit, tak. pursuit, nie, nie, nie, ja pursuit. jestem bardzo obojętny znowu Hubert ma odczyn zasadowy nie na żartowałem oczywiście nie, ale <śmiech> jaki <śmiech> suchar, ja! <śmiech> ja ja się jaram. z, tym z dwa lata temu i wiadomo, co z tego wyszło. No. No nie, rozwinie. Teraz bo... już na, naprawdę nie mam co do nic for żadnych wymagań. Ale czy, czy, nie wiem, rozważasz, że będziesz w to grał, czy nie bardzo? Absol y y tak, będę w to grał, jak wyjdzie wii Access. <laughs> to jest to samo, co jak będzie w plusie, to w ogóle tak. jest w goldzie, nie? Nie, ale ja, ja mam pewność, że to będzie wii Access, a ludzie, którzy, wiesz, mówią, że jak będzie w goldzie, no to nie mają pewności, czy ta gra w ogóle będzie w goldzie. Mm -hmm. Znaczy na pewno będzie 10 godzin w jej no właśnie, adres, więc... No, na, na pewno to przetestuję, mm. zobaczę jaki jest model jazdy, bo to jest kluczowe dla każdej ścigałki. A no niestety oprócz Forzy żaden model jazdy w innej grze mi absolutnie nie odpowiada. Mm -hmm. okay. Jestem ciekawy, jak będzie mówili o, o, oczywiście o Ubisoftie, to wiadomo, A, że będzie od deklu kolejnej części. 2. No. Tak jest. E, bo tak wiecie co, jak ja sobie tak przeglądam e, troszeczkę tą, te notatki, jej to było bardzo skromnie. A way Out, jeszcze chciałbym powiedzieć. A, Away Out było, które było To, to jest highlight tej konferencji. I ewentualnie no. item, ale item było, było szerzej... Ta to naprawdę prawdę podczas konferencji Xboxa, więc... Tak, jest. to, to zaraz do tego przejdziemy, oczywiście. A, a, a way way Out, tak, no ma, ma, ma rację. Tylko ale... tutaj widzę jeden problem, bo to jest gra kooperacyjna. Trzeba mieć eee. znajomych. I to jest gra kooperacyjna na split screenie. Ale sieciowo, sieciowo, sieciowo też można. Sieciowo, sie, tak potwierdzili, tak, potwierdzili, tak, potwierdzili można. że sieciowo też można. robić To będzie grane. Na pewno to będzie jest w ten grane. sposób w ogóle zrobione, że w zależności od które, którą osobą się gra, to różne rzeczy się dzieją, więc na przykład mm -hmm. jedna osoba ogląda filmik, ma normalnie film ten, a druga normalnie gra w tym momencie. I tutaj i tak, tak. się dzieją rzeczy w ogóle real time. To jest no no mnie... i nie można grać solo, nie? Nie ma takiej opcji, żeby grać solo. No bo tam, tam jest tak, że jedna osoba może, nie wiem, rozmawiać z kimś, a druga siedzi w poczekalni i ty, absolutnie... ty widzisz, jak ta osoba rozmawia z kimś, a sam siedzisz w poczekalni i sobie chodzisz gdzieś. Jest to absolutnie rewelacyjna rzecz w ogóle. Też uważam, że to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie jej w ogóle pokazało. Naprawdę. Tak. Nie było żadnego Unravel no, 2. To... Jak Unravel? No właściwie Unravel no też było takim zaskoczeniem. Mhm. Oczywiście później, Bardzo później zaskoczeniem. on został dosyć mocno oceniony jako przeciętny platformer, ale jeżeli chodzi o klimat i o prawę która po prostu miażdżyła mi się mega podobała ta gra. Bardzo, bardzo. Ja, ja do tej pory y, wspominam takie momenty, jak na przykład brnęło się w śniegu i, i takie czapy śniegu spadały na tą postać, on tak fajnie się odczepywał. Było masę smaczków, ale fakt faktem to nie był idealny platformer. To trzeba tutaj przyznać. Kiedyś był u nas na odcinku, ja mówiłem właśnie. Może kiedyś wrócimy do niego. <śmiech> jak będziemy... Ja mam w kolejce Unravel, także... O, to super, Aniu. To na pewno o tym porozmawiamy, bo ja mam ogromny sentyment tej gry. Oczywiście Ori, zawsze, Ori będzie mówi za chwilkę. Oli zawsze jest w moim sercu, ale, ale Unravel jak najbardziej. I ja się cieszę. Nie wiem, czy zauważyliście, ale na tych konfach strasznie wróciły platformery. Jest pewien powrót do, do gier platformowych i super. Ale nie ma nic na y, silniku Ubisoftu, na, na tym słynnym, jak się nazywa, UbiArt, Ubi a szkoda. Właś tak, nie na... ma, ale to wrócimy do tego chyba na... Na, no, w części no. Yubi. W części mm -hmm. y jeżeli chodzi o y, coś, jeszcze, tak myślę, tak s, y, to item, to wiadomo, będziemy mówić jeszcze. Maden, no, właśnie zauważyliście pewną taką rzecz, no, że dużo było o tym Madenie. Nie A, wesoła, no bo to, nie to nie jest gra, to gra jest, no. bardzo ważna dla Amerykańców, tak? No skoro to jest tak. rynek tak. amerykański, oni nie tak, grają jest. w FIFA, To nie jest ich... Dokładnie. Ich, styl NBA, NBA jest, jest drugą grą, która gdzieś tam, ale to jest wiesz. No ale. W, jest im... NBA, z, NBA jest zrobioną grą pod tak naprawdę nie chcę. po, po, po prostu pod czarnoskórych, bo. To widać od początku do końca, amaden jest zrobioną grą pod praktycznie każdą możliwą osobę w Ameryce. No mówimy Dosłownie. tutaj, to, jest, to są ich sporty, tak? czy yy, ten futbol amerykański, czy koszykówka Europy to nie jara, ale Amerykańców okay. to mocno jara, więc nie ma się a, co dziwić, że akurat akcent został położony na to, a nie na Fifę, no bo ich to nie obchodzi. A Fajnie, właśnie, może zagrają, my. ale to nie jest ich sport. Teraz jak przeglądam notatki, to mi się przypomniało, że właśnie Madden dostanie również motyw, a czy wątek fabularny, właściwie taki jak tak. był w tym. Ja Wam powiem szczerze, jeszcze nie ograłem sobie tego wątku fabularnego w FIFA. Mam ją oczywiście dłuższego tak, czasu. A w FIFA 18 będzie jego kontynuacja. No więc, znaczy nie wiem, czy kupię FIFA 18 Albo jak będzie w jej akces Nie, nie kupisz dla, dla Aleca Huntera? No powiem <śmiech> tak, jak zagram Wreszcie, bo ja nawet grałem w demko I to demko dosyć było skromne, pamiętam Bo tam, to było tak, że było Chyba w, tych, w ramach tych 10 godzin Ale niestety tak. wątek popularny był przycięty Nie dało się go zrobić całego Bo wiadomo, no, większość ludzi pewnie by skończyła I tyle, no nie, no bo On podobnie jest <śmiech> na, nie wiem, 100 godzin <śmiech> Wątpię no, ale hmm. pamiętajmy też o tym, tak jak już Ania powiedziała, że no jednak sportówki w jej zawsze mocno stały i się wydaje że jeżeli no będziemy są główny produkt, czy tak naprawdę tak, tak to, to jest standard jeżeli będziemy nagrywać podcast za 30 lat, to myślę, że powiemy o Fifie no. numer tam 2000, 50, 3000 nie, ileś i... no, teraz już musimy nagrywać przed najbliższe 30 lat, sorry ale już słowo się rzekło, także ja, ja nie wiem, czy dożyję ja też zobaczymy, zobaczyłem. Do, dobra no, niektórzy dożyją. <laughs> Dobra, żarty. Dobra, to tak naprawdę Battlefront nam został, który, którego pokazali, o, o którym wiedzieliśmy, że, że będzie, bo pokazali go ile miesięcy wcześniej, a nie, jakoś tak było, nie? Co, co takiego? A nie, z Battlefrontem samo, samo pokazanie, że będzie Battlefront drugi, to z miesiąc wcześniej trailer nam jej To był trailer taki... Taki delikatny, no bez, żadnego, bez żadnych fragmentów rozgrywki ani niczego nie, no, tak, takiego. Tak, tak, tak, tak. I oni oficjalnie już zapowiadali, że od 10 czerwca pokazujemy i czekajcie, bo będzie warto, nie? I ja się jaram, jak ja się jaram okrutnie jak pochodnia po prostu. Kurczę, a ja nie grałem Batu Fronta w ogóle, uwaga. I co teraz ze mną będzie? Masz nic, EA bo pierwszy, czy, pierwszy Battlefront nie ma y, tego, story mode, więc tak więc naprawdę mnie... nic, nie, nic nie tracisz. Kompletnie nic. w ogóle nic. nie wciągnęła ta gra. Ale, ale pograłem może Hubert. z 5 okay. godzin i jej akces i takie bardzo mech. Ja trochę w betę grałem, ale to tak krótko, bo jak zacząłem nią grać, teraz ją wyłączyli, więc nie wiem, godzina tylko. Nie, no ja, ja, nadal, ja nadal posiadam tą najwyższą wersję, bo kupo, kupiłem na, jakiej, na jakimś promo ostatnio, bo mam wersję też pudełkową, e, którą dostałem kiedyś na prezent, na, na samym początku, a rok później, teraz jak był ten Road One i, i był ten cały dodatek z tymi nowymi rzeczami, to było takie fajne promo, sobie kupiłem. No, prawda, inna sprawa, że u nas nikt nie grał w to tak naprawdę. No, ja grałam. Tak, że... no, nie, no, ja nie, grałem nie. Battlefronta. I, I, i bardzo i, często i, i... z chłopakami z rozgrywki grałam w Battlefronta, także to jest kwestia po prostu umówienia się, nie? I ta forma. No, Nie, da, No, to też bat, Ale Battlefront jest bardzo fajną grą do takiego po prostu poszczelania się. To nie jest taki Battlefield, gdzie musisz trochę jednak tej taktyki gdzieś tam, wiesz, wymyślić co sobie. Ty? Jaka taktyka w Battlefieldzie? Człowiek. Oooo. W cudzysłowie powiedziałem. <grym> <grym> e, <to> w <grym> Battlefroncie to jest totalnie, totalnie znikome. To możesz po Czyli prostu i arcade, i... Taki, taki to jest mocno arcade. arcade, tym bardziej, że to jest TPP, nie? Więc... Mm. No właśnie, nie, nie wiecie co, tak. ja już nie chcę jakoś specjalnego rozwijać mocno, ale ja, właśnie mi to się, się nie podoba, że to jest TPP. Naprawdę, nie wiem dlaczego. Ja, to, ja, ja jestem z tych a starych nie, ludzi. to nie miało z... mieć dwóch kamer? To ma dwie kamery. No właśnie. A, no to jestem ratowany, bo ja wam powiem szczerze, że ja bardzo wspominam taką starą grę z w uniwersum Star Warsów. To Jak to się uczy nazywało? A to na dawno temu, bo przypomnę sobie później pewnie, gdzie, gdzie właśnie y, był tylko widok z, z pierwszej osoby jednak. Ja preferuję zdecydowanie. Nie, no, przed a a powiedzcie, osoby, jak się ta gra nazywała? To było Dark się Forces? się Battlefront? Nie, Dark Forces. Ja mówię o starszym tytule. A, do Dark Forces. A jeszcze był pierwszy Battlefront, który był nie, też bardzo... Nie, czy Dark Forces czy Dark Fortress już nie pamiętam, kurczę. Muszę sobie, no pamięć już mi trochę już nawala niestety. No ale, ale Tec... do tego wrócę, bo to jest taki tytuł, do którego chciałem sobie wrócić y, pograć, jako to pewnie Nie, PC, no, a, to nie, jakiś no, go. To, to ten. Ja z ja tym battlefrontem, nie? No właśnie. W sensie... Bo nie jest ekspertem. I, i... Ania, jesteś ekspertem, dokładnie. Dużo pozmieniali? Od tej chwili. O mój Boże, co to za pytanie? Nie wiem, To póki nie zagram, to ciężko mi będzie powiedzieć, ale jest jeszcze więcej piu-piu i można grać droidami z Mrocznego Widma, więc będzie Roger, Roger i w ogóle wielka I mo nie, Można grać Bobę, Bobą, więc Ania jest w ogóle w średnim tak, niebie, nie? Tak, tak, jak zobaczyłam Bobę, to umarłam z radości. Bo, A, nie, bo, mi się uh -huh. podoba Darth Maul, w sensie fajnie, że to wrzuci. Mam dnia, no. tylko nadzieję, że będzie no może niekoniecznie tam story mode, tak, z tymi wszystkimi postaciami, bo to na pewno nie będzie miało miejsca, znaczy, ale że nie, łatwiej y będzie tymi bohaterami grać. No, bo ja w, samym, tylko... w samym y, w pierws, samym w pierwszej części wiadomo, żeby się dorwać do bohatera, trzeba było itemka znaleźć mm -hmm. na planszy. I mm -hmm. Czasem było ciężko, żeby się do tych no. itemków dorwać. To prawda, to prawda. Nie strasznie ja mam jeden, jeden problem plesie. z Battlefrontem. Tym, tym nowym. Jaki? Oni tam bardzo, mie bardzo mieszają linie czasowe i no tutaj tak mocno. Ja wiem, że to jest gra i tak dalej, ale jednak trochę mi to przeszkadza. Mam. Jakiś taki, taki ja ty nie jesteś fanboyem Star Wars, ja jestem i n mi to nie robi absolutnie. No widzisz, no nie mówię. Mi, mi trochę to przeszkadza, trochę się naczytałem książek i tak dalej i mi to tak, nie wiem, no, przeszkadza, tak, to, to, to Dobra, prosto. ale, ale okay, to ale na, na, samym, na samej konferencji trzy yy, jej pokazywało takie, no gameplay w ogóle multiplayerowy. Oczywiście. I ja mam powiem szczerze, że ja bardzo yy, nie lubię oglądać tych gameplay takich, kiedy kamera jest z boku, i to dla mnie to jest totalny chaos i rozpierducha. Z pierwszej osoby to w ogóle inaczej wygląda. A, a tak nie, nie zachęciło mnie to do tego, dlatego ja trochę liczę bardziej na tryb yy, no, story, bym powiedział. Bardzo, Wszyscy liczą na story, tak, tak naprawdę. To tak, samo, to jest... zobaczmy, na co się dzieje w Destiny 2. Też ma być wreszcie większy nacisk na Ma być story, nie? Bo... No, znaczy, bardziej takie <laughs> konkretne, no nie? Takie bardziej w kategoriach, myślę, że bardziej Uncharted, a nie po prostu dwa filmiki na krzyż. No bo tam tyle było. Ja, jak w Destiny 1 zobaczyłem filmik, to ja byłem w ciężkim szoku, bo sądziłem, że tam nie ma czegoś takiego jak filmiki, gdzie naszą postać widać. Bo to było tak rzadko, że... że... No, ale, ale strasznie pozytywnie to oceniam i właśnie trochę czekam na Destiny 2, powiem szczerze. Akurat zdążę sobie pograć jeszcze w jedynkę. Słyszałem, Też że tam czekam, A w nie są. mam zamiaru grać. Bo od pierwszej części. Także wskakuję od razu do drugiej, bo obiecali mi, że będzie story mode, więc... <śmiech> hmm. No ja właśnie kupiłem na jakiejś promocji, więc jakby wypadałoby pograć. Jak się już kupiło jeszcze w cyfrówce, to nad nie da się oddać. <śmiech> więc trzeba grać. Nie, nie, Destiny Dobra. mi się w miarę podobało. Ale o Destiny nie mówimy, mówimy o E3. Fajna dygresja. O E3, dokładnie. Galaxy of Heroes no, no, no, ja mam naprawdę, na, no, no, no tak naprawdę jej na tym zakończyło całą konferencję. Nie, bo, bo Galaxy tam... of Heroes. I bo nie jeszcze... będziemy gadać o mobilkach. Tym tak. bardziej, że ta mobilka ma już 3 lata. No wiem, ale chciałem wspomnieć, bo mam notatkę. Nowy gameplay był. I, słuchajcie, wow. napisałem notatkach. Uwaga, to są notatki na żywo, czy znaczy notatki z e, oglądania. Nie bardzo jestem ciekaw, napisałem. Miałeś czas notować w tym chaosie na Discordzie, który panował? Jestem pod wrażeniem. Yy, yy, właśnie, bo będziemy o tym mówić, jak, jak to oglądaliśmy pewnie pod koniec, i, i jakoś byłem w stanie, ale z dużym trudem. <śmiech> <śmiech> Czyli to podsumowując, próbuję podsumować. Ja się jaram najbardziej. Layout, uh, way tak było, tak? Pełny tytuł? Tak, i nowy NFS. Ewentualnie Battlefield dodatek, bo to ten, powiedz, ja nazwałem to żeński Ta, bo kupiłeś, dodatek. bo kupiłeś najwyższą wersję, nie? <śmiech> nie? Nie, nie, nie, ja nie mam system pasa. Ja jestem ten z tych biednych. Nie, Ja A, mam jesteś podstawkę, ale mam w pudełeczku, ja więc na premierę brałem, żeby nie było. Na premierę. Pograłem trochę, bym powiedział, niestety. Może ten dodatek mnie zmotywuje, żeby pograć, bo szkoda mi trochę tej gry. Kurczę, ja, ja byłem mega podjarany, jak ona wychodziła. Naprawdę. Byłem, byłem. Z naciskiem na byłem. Także. Ja z konferencji ja to wspominam tylko Battlefronta i czekam na to. Choć powiem wam, że ten dodatek do Battlefielda mnie zainteresował i myślę, że gdybym miała samą grę, to bym też w niego zainwestowała, bo wyglądał no, mm -hmm. wygląda miodnie. Ja, ja weź sobie, nie mamy na Xboxy tą kopię, niestety. Także może, może ja się skuszę, może, może spotkamy się na polu walki. Kto wie, wszystko jest możliwe. Płynne Dobra, przejście. No właśnie a ja o, ja się zdy, czekałem to... na niej. No właśnie. A, a, way out, a, chyba... a, a u mnie to będzie tak naprawdę Away a Out i pewnie Battlefront bardziej niż NFS. Mm -hmm. Ja sobie zapisałem jeszcze, bo notatki na u mnie mocno stoją, jakoś wyjątkowo, że ja bym chciał wersję Street, FIFA Street jeszcze, gdyby odświeżyli tą markę. Jak bo... to odświeżyli? No, a, bo gdyby, odświeżli, gdyby odświeżli, tak? no bo gdyby odświeżyli, no bo w NBA 18 jest też uliczna wersja koszykówki. I, a okej, okay. tak no to mogłoby być bardzo ciekawe, bo no, to dużo była fajna bardziej. seria, a ona mm. upadła na tamtej generacji konsol. A wielka szkoda, mhm. to tak tylko no, po, mm. nawiązując do sportowego DJ że oni jednak nie wszystkie marki odświeżają okazuje się. Jednak to nie jest tak, że co roku jest nowa Ale wiecie, FIFA. No, może, może się po prostu nie sprzedała i tyle. No to był taki spin-off FIFA właściwie. Mm -hmm. tak? Ale że ja grałem trochę w piłkę halową i teraz troszeczkę też gram na sztucznej trawie, to bardziej mi to pasowało do tego, co na co dzień robię, a nie tam e, wielkie boiska i pełne no nie? To jest e, Tam sześciu na sześciu się gra. Okej, okay, dygresja. Dobra, co teraz? To teraz czas na wielkie mięso, w sensie Microsoft, zielone mięso, co się tak wyraża. Zielone mięso, zielone mięso kojarzy się raczej z czymś dosyć nieświeżym, chciałem zauważyć. To nie jest okay. Ale to jest mięso w 4K. To jest mięso w 4K, rożę wysmażane, wysmażane na grillu, który nazywa się Teraflop Grill. Także tutaj mamy naprawdę to, grupę. Tak. I, I aż się to 4 ta wypaliło na tym procesorze. Na stałe? Nigdy nie jest. Na stałe. Nie, po prostu szczerze mówiąc, szanuję Microsoft za, za to, jak wyglądała ta konferencja. Była, bo Była bardzo fajna. Dużo vr różnego typu. Super, nie? Wszystko fajnie. Ale jak mi na hmm. samym początku wjechali z Xboxem 1 X, i mówią, będziecie grać w 4K, wszystko w 60 fps, to jest najlepsze, co mo możecie dostać. W ogóle tak, wiecie, tak mówią o tym i walą tymi liczbami tam, tyle ma przepustowości, tak mówię, Jezu, fil ja nie chcę grać na pececie. a to są pecety, pierwsze No ale ja nie mówię, wiesz, nie pod względem takim, tym, że nie chcę wiedzieć, co tam jest w środku, mnie to nie obchodzi tak naprawdę. No a właśnie... To wiele osób obchodzi i to właśnie dla nich to zrobili. No, żebyś mógł potem się licytować z posiadaczami, na przykład PlayStation. O, mój Xbox hmm. ma milion teraflopów. Prawda jest taka, że oni musieli zrobić konkurenta dla PlayStation 4 Pro i, tak jest. Tak jest. i musieli zaprezentować, że on jest lepszy, bo już mieli raz gorszą konsolę i nie wyszli na tym zbyt dobrze. Tak. i teraz i te i te też sprawi. im to nie pomoże, bo Playsty 4 plus od roku na, na, na rynku, więc. Ale, ale zobacz, ale czy adaptacja tej konsoli jest jakaś mega wielka? Nie i, i, hmm. bo cała net też nie będzie. No ciekawe, my tu mamy wróża, Piotek Wróż. Tak, nie, nie ja, ja się, nieczęsto się z Tobą zgadzam Piotrze, ale w tym momencie się zgadzam. Ja. Oni sami, nawet Phil Spencer podczas wywiadu, który pojawił się na Eurogamerze sam tak, stwierdził, że jest ten wywiad. Jest Możemy wywiad. Nie stwierdził jedną rzecz, z którą się jestem właśnie w 100% zgodzić, że Xbox One X to jest produkt premium, który kupią nieliczni i oni zrobili ten produkt nie chcąc się ścigać w ogóle z PlayStation, tylko po prostu chcieli dać Najlepsze, co mogą. Nie, chcieli przedłużyć generację akurat I, tutaj. tak trochę. Najprawdopodobniej, a ich główną konsolą w tej chwili stanie się Xbox One S. I, i to wiedzą, że to będzie najlepiej sprzedająca się konsola ze, ze stajni Xboxa, nie? No, musieli mieć konkurenta, musieli, jak, musieli mieć jak przedłużyć generację. Takie mnie tylko dziwi trochę cena, w sensie no, myślałem, że. Ale za, ta za taką specyfikację nie możesz dać. Wiesz to ja wiem, ale wiesz, myślałem, że polecą, żeby właśnie trochę sobie powalczyć z PlayStation, nie? A oni tak 499 i Elo. No nie? nie to nie będzie konsola dla wszystkich. PlayStation też nie jest konsolą dla Dobra. wszystkich. Dobra, okej, okay, ale ja do tej ceny chciałem nawiązać. Słuchajcie, tak naprawdę to nie jest cała taka droga konsola. Jeżeli nie, jak za to to oferuje. jest naprawdę spoko, bo ona ma z tego co widziałem, to ona ma równowartość GTX 1070 Tak. nie, tak stwierdził jeden deweloper a czy to jest prawda, to nie, nie wiemy wiesz to nie, nie, dużo osób to analizowało widziałem tweety właśnie, gdzie ludzie nie, próbali Nie, to, to, to co widziałeś, jeden deweloper stwierdził a później tysiące osób po powieliło tak Trzeba Może. poczekać na Digital Foundry. zobaczyć co wyjdzie. Trzeba poczekać ja. na Digital Foundry. Na pewno nie wszystkie gry będą w 60 FPS-ach, bo to jest już jakby, no, pewne, jak będą chcieli Wiemy o jednej, że która nie będzie w 60 FPS-ach. 100%. De Destiny. Nie, Minecraft. o Destiny 2. Tak. <głos> ale nie o nie ale... chyba też ostatnio pisali, że o, jednak nie będzie w 4K i coś tam jeszcze, nie? Ale to Destiny akurat jest podyktowane tym, że wszyscy muszą mieć taką samą liczbę klatek, w sensie i Xbox One, i Xbox One X bo no, Może. to jest multiplayer jednak więc tutaj Xbox One będzie hamował Xbox One S, e, Boże, X -a. no tak no, zgadzam się, to, to, to będzie hamowanie, no nic, no zobaczymy co, co z tego dalej, dalej wyjdzie, ja bym chciał dokończyć myśl ceną jeszcze, bo trzeba mówić o tej cenie cena wydawałoby się, że jest duża Hubert potwierdził, że faktycznie za te bebechy to tragedii nie ma ale pamiętajmy o tym, że co roku dużo ludzi kupuje iPhone'a za 4000 zł. Naprawdę, to nie są jakieś. Myślę, że cena to w ogóle jest żadna bariera. Bardziej to, że, żeby sensownie, tu się chyba ja zgodzicie, żeby sensownie korzystać z tej konsoli, trzeba mieć dobry telewizor nowy. Po prostu. No i stąd się biorą, właśnie. Mi tak. chodzi o to, że ja chcesz, jeżeli nie masz i chciałbyś wykorzystać tą konsolę, ale to tak naprawdę no. trzeba kupić dodatkowy telewizor za następne tak. ileś tam mm. tysięcy złote. I... No Hubert się martwi też głośnością, ja na przykład nie widzę... Bardzo się, naprawdę. Teraz... się bo Widziałem jak ona wygląda w środku, już można zobaczyć filmiki na YouTube. Ja, ja na pewno się zapoznam jeszcze. Myślę, że ten temat Xbox One X w ogóle będzie wyłaził u nas i to nie raz, bo to cały rok teraz będziemy żyli tym post E3 tak naprawdę. I ja y, osobiście nie, nie widzę sensu kupowania dopóki nie wymienię telewizora. Nowy telewizor to jest lekko licząc 5000 zł. Więc nowym Xbox'em to jest 7000, jak jesteś lepszy TV, to 8. To jest poważna kwota, tak naprawdę, już. To jest dużo, bardzo dużo pieniędzy i myślę, że tylko entuzjaści, najbogatsi, sobie by mogli pozwolić, tak i pasjonaci. Znaczy, w tym no, no wiesz, no inna sprawa będzie taka, że pewnie detale, draw distance będzie dużo lepszy, nawet na telewizorach Full HD. Mhm. Ja wam powiem szczerze, że najbardziej liczę na to, że ten, ta przedłużona, odświeżona generacja obecna wreszcie spowoduje, że nie będzie taki spadek spadków klatek. Ja, ja bardzo bym chciał, żeby ludzie w końcu pokombinowali to, co się działo z poprzednią generacją konsol, czyli Xbox 360 i, i PS3. Na sam koniec miały naprawdę... To... Tak genialnie zrobione te tytuły, że to aż się nie, ten. A jak wyszedł Xbox One i, i, i PS4, to nagle developers zobaczyli, e, to ma dużo mocy, to co my się będziemy. Wiecie tam. Ja, ja kombinować. tylko przypominam, że Xbox 360 miał 256 megaramu, Ta generacja ma 8 giga. Tak i na nim chodził Crysis 3. Może nie była to najlepsza wersja ever, ale to i tak robi wrażenie. Pod tym względem bardzo bym chciał, żeby deweloperzy się skupili na optymalizowaniu lepiej tych swoich produktów, bo pójście I... w hardware stuprocentowo to, to nie zawsze jest najlepsza droga. Ja chciałbym, żeby 50% gier, które teraz wychodzi nie były rozmazane. Bo trochę gier jest rozmazanych, trochę nie jest I takie ja w sumie nie wiem dlaczego one są rozmazane Kurczę, ja muszę, Hubert, do ciebie się udać Ja zweryfikować y, Muszę to w praktyce bo, bo Albo ja do ciebie rozumiem. zobaczyć, czy ten Pokazać ogóle... ci, które gry ja uważam Dokładnie. za rozmazane Tak, jest ja zróbmy jakieś takie ćwiczenie Będzie specjal, w ogóle rozmazany odcinek no bo, na No, sorry, będziemy... ale <śmiech> grę <śmiech> w Charted, Które jest super ostre A nagle włączam Andromedę Albo y, Tego y, Lisonort 2 to się łapie za głowę. To jest y, niebywałe. Ty masz jakiś anti aliasing chyba wbudowany w monitor. No, czy? no, no właśnie nie, nie, ale jedna gra działa dobrze. Wiem, wiem, na przykład, wiem, wiem. nie wiem, taki Rocket League działa idealnie, Żyleta, a mm. włączam inną grę i jest tragedia. Mi się wydaje, że to jest kwestia tego, że grasz na monitorze i stąd widzisz te problemy. Ja na przykład to problemy. Ale na dlaczego to jest... jedna gra działa dobrze, druga działa źle? No właśnie, to jest y, zagadka wielka. Wielka zagadka. Aniu, w ogóle nic nie powiedziałeś jeszcze. O bardzo Po mnie, mnie ta konsola nie obchodzi totalnie no, no co jest... Normalne, Nie będę, Normalne. Nie będę mnie się, też, mnie też nie się wymądrzać, ani udawać, że coś wiem na jej temat, bo jej, ją totalnie zignorowałam. No dobra, pokazali ją. Wygląda jak PlayStation 2. Jej, super. Mhm. Ale nie, nie będziesz ubierać zielone, tak? Ja nie, nigdy nie byłam zainteresowana Xboxem. zawsze stałam po niebieskiej stronie mocy i nie będę tutaj hejtu skutecznić, bo nie, bo to... No nie bo nie, jest, no dobra, sensie, no. spoko. Kto się kupi, ja jej na pewno nie kupię. Ona mnie totalnie nie obchodzi. Mm -hmm. Więc po, no. co, po co mam strzępić język? No bo co, jest co, nie mam, co mam powiedzieć o rzeczy, która mnie totalnie nie obchodzi? No to nie jest, wiesz, wiecie. W włażenie komuś, tak jak na Twitterze niektórzy, tak? Włażenie komuś w wątek tylko po to, żeby coś powiedzieć Dokładnie. totalnie odczelnie. Bardzo, bardzo mi się podoba, jak Piotrek próbował się przebić, ale nie dał rady, to było cudownie. No jak nie, tam. no bo <śmiech> niech da mi w końcu coś powiedzieć. <śmiech> bardzo dobrze, nie, dobrze bardzo nie nie, Słuchajcie, ja, ja myślę, że o samej konsoli nie ma też co wiele mówić, ważniejsze są naprawdę gry, które, które nam pokazali, a gry, co ciekawe, jest o tyle fajnie na, na konferencji, bo co przynajmniej ja się tak dłużej zastanowiłem, że fajnie, że pokaz które będą działać praktycznie wszędzie, bo to są dry, które są wydawane przez nich w wielu wypadkach, albo mają jakieś umowy marketingowe, I, więc zarobią ja Byłem mega zawiedziony tą konferencją, w sensie grami na tej konferencji. Ale jak, jak potem... to. Tak, Jak to przecież tam było. Chciałeś AAA, nie? Nie, dobra, czekajcie M Microsoft się nie, wiesz, to... nie pokazał praktycznie żadnych tytułów AAA od swoich studiów, oprócz Forza te... Dobra, ja się zgadzam z tobą, Hubert, że tak, tak się stało, ale z drugiej strony sobie pomyśl o jednej rzeczy. A, wiesz, dobrze, wiesz, jak wyglądał wywiad z Filem i się zgodziłeś z nim, że tak, tak będzie? zgodziłem się, tylko dlaczego oni wcześniej nie zaczęli pracować nad tymi tytułami, żeby wiesz, one były na ten rok? To ja ci powiem dla, dlaczego, bo nie możesz co roku pokazywać super świetnej konferencji i to samo jest z Sony w tym roku. Nie da się co roku wy wyprodukować produktów tak dobrze zrobionych, innym pokazać je w taki sposób żebyśmy chcieli je kupić. To są miliony dolarów wydanych, wiesz. No dobra, no to w takim razie czekam na konferencję za rok. Dokładnie tak, to nie, nie, nie ma, nie ma co, co się martwić. Ważniejsze jest tak naprawdę to, że pokazali nam super ładne indyki, nie? Tak, dużo, dużo indyków na ten rok zapowiedzieli, super. Ja, ja nawet nie zdążyłem tego notować, bo to był taki reel, tylko szybki guzik można mm. było Znaczy to, to, to jakby trzeba byłoby chyba na tej na o nie? Indyki, nie, mówić, bo nie. Pokazali... nie mówmy o dużych na razie. Nowe metro. Tak, ja, ja chciałbym może chwilę o metrze powiedzieć. No, no. właśnie, to, to, to było największe, najfajniejsze zaskoczenie. Tak, po te, że... to było w ogóle najfajniejsze zaskoczenie moim zdaniem całego G3, bo nigdzie o metrze nie było w ogóle mowy. Absolutnie nigdzie. A tutaj koja, wychodzą nie, koja, pierwszy ten Ja bym, pierwszy ja bym tak gram nie powiedział, metro. że to było największe zaskoczenie E3, bo mam inne, ale... Okej. Okay. Eee, mm. No, mi się mega podoba. To ja jest, w ogóle myślałam na początku, że to nowy Fallout, nie? Tak sobie myślę. <śmiech> nie, to, to nie. <śmiech> <śmiech> to Hubert najlepszy, on wszystko, co się zaczyna podobne, tak mówi, o kurwa, Bioshock, nie? A ja mówię, Ej. nie? Ej, nie powiedziałem tak. Tym razem nie, to było już w roku. Zawsze, jak się coś pokazuje podobne, to Hubert mówi, Bioshock będzie, Bioshock. <śmiech> tak, i w tym roku znowu nie pokazali Bioshocka. Ja czego nie skończymy jedynki, także spokojnie. Ja, ja mam czas. Ale wiecie, że to będzie otwarty świat w metrze? Tak. By metrze to nie do końca ma być otwarty świat. Okej. Okay. Z, te z tego co zapowiedzieli, on będzie po prostu. Będzie dużo większy, będzie miał więcej ścieżek, ale to wciąż będą takie zamknięte w cudzysłowie korytarze. Super. To mi się bardzo podoba. Mega. Ja, ja mega czekam na tę grę. No ja właśnie. Na pewno będę w 30 klatkach na One X. Ja z metrem mam problem, mm -hmm. bo ja ciągle nie ograłem poprzednich części. Mam kupione już dawno temu w tym remasterze. I chyba... A one są bardzo krótkie. No to i 12-15 godzin? No to gry dla mnie, to są gry dla mojego trybu życia obecnego, idealne. Ja z pewnością zdążę, bo tego to jest na przyszły rok oczywiście, no nie? Zresztą w ogóle, czy Microsoft podawał jakieś daty premier? Nie. Tak, częściowo. Tak, wiesz co, ja ci powiem tak, wszystkie gry, które wychodzą bezpośrednio od Microsoftu są zapowiedziane na ten rok i ten pomysł jakby na konferencji mi się bardzo podoba. A, czekajcie, bo w kolejności najpierw była Forza 7, no nie? Tak, i ona jest na ten rok. Tak, na Oktober, to jest, napisałem, październik. Oktober. <laughs> Oktoberfest. <laughs> Reszta gier od zewnętrznych studiów albo nie miała dead premier, albo 2018, albo nie no nieliczne 2017. No Nie wiem jak ze Scaleboundem w ogóle, czy nie, Crackdownem 3, czy, czy on będzie na ten rok. A wiesz, ja sprawdzam do... notatki powiem szczerze czy ten. Z szczerze mówiąc, Tradown 3 to była gra, którą jak pokazali, to na początku zobaczyłem i mówię co, ale fajny wzięli gościa od tego. Old Spice. Od tak. Spice'a nie? I mówię co, o ja jestem fajnie, a później zaczęłem oglądać, mówię. E, ale ta gra wciąż mnie interesuje. nie interesuje. Ale, ale to a, samo nie. było super. Strasznie mi się podobało to wprowadzenie, bo rewelacyjne, on zawsze ten, ten zawsze gościu jest śmieszny na swój sposób, mm -hmm. także. Pasuje do tej gry, no nie? Tak naprawdę. Bardzo. No, bardzo pasuje. tym jest Bardzo potem do tego głównego bohatera, więc... Tak jest. B będzie, będzie... Będzie dobrze. Ja... Nie, nie ma Metro. nadal daty premiery z tego, co widzę. Mm -hmm. Met A, mm, okay. Metro. A Metro pamiętacie, jaka była data premiery w ogóle? Czy 2018. Spodane? 2018. No, przyszły tak. rok będzie znowu ogrom... bardzo tłusty, jeżeli się wywiążą z tych wszystkich... Tak, zapowiedzi. szczególnie PlayStation. PlayStation no, ma mnóstwo gier mówić. na dwa, s... ja 2018 chwilę, ja i tak, 2019. Tam w kolejności był tak. następny Assassin nowy, to tu oddaję głos speczkowi. E, tak, Assassin. Ja się tutaj nawet nie zamierzam odzywać. Ach, Assassin, Assassin. Ja wam powiem tak. Z Assassinem to jest tak, że będziemy mieli znowu Egipt, o którym wiemy, że będzie Egipt. Jak i to że będzie. To pierwszy raz będzie Egipt, a nie znowu No, Egipt. ale wiemy, wiemy o tym, że po raz któryś powtarzył. Będzie Egipt i wszyscy wow, fajnie, no. Bardzo się z tego cieszę, że, że wybrali punkt dla taki... Ani, przyznaję punkt Ani za dokładność. <śmiech> <śmiech> Bardzo się cieszę z takiego obrotu sprawy. Wiem dokładnie z, po co jest to zrobione, bo chcą zrobić reboot serii tak naprawdę i chcą się cofnąć od, o, o ileś tam lat. <śmiech> Zacząłem sobie oglądać też inne, nie tylko trailery, bo pierwszy trailer, który był pokazany na, e, u Microsoftu, zrobił takie u mnie... Spoko, ale raczej no, Zadram, bo kocham Asasena Ale raczej trailer mnie nie porwał nie. No i sobie też później na, u, u Ubisoftu zobaczyłem ten Lepszy trailer, bo Ubi jednak umie w trailery I, I wtedy zrobiłem takie Tak chcę to na premierę No i o czym tu można więcej mówić no, Pozmieniali masę m, Masę rzeczy, w sensie Teraz ma być jeden wielki otwarty świat I nie ma być loadingów w ogóle z tego co też gdzieś tam się dowiedziałem, to będzie nowy system walki, ale uwaga, będzie można włączyć ten stary oparty o ten nowy, ja nie wiem jak oni to rozwiązali, ale ponoć jest taka opcja. Mamy tego nowego bohatera, który się zwie Bajek i nosi tarczę, ma miecz i do tego jeszcze strzela z łuku, czyli jest, nie wiem jak to, kurde on jest połączeniem konora Tenwaya z, nie wiem, którym asasynem. Ciężko, ciężko będzie go połączyć. Ale będzie. Jestem ciekawy, jak to, jak to jest rozwiązane. Szczerze mówiąc, nie wiemy nic o tym, czy będzie jakaś historia współczesna, więc to wszystko pewnie wyjdzie mhm. w, trakcie, w trakcie premiery, nie? Ja mam taki szalony no pomysł, żeby zrobić sobie maraton asasynów. Jak wszystkie już wyjdą, jak wyjdzie ten nowy, to zacznę od pierwszego, ale chyba się tak nie da. To przez pierwszego nie przejdziesz, tak mi Nie się przejdziesz. Wydaje. Pierwszy jest... On to, jest, pierwszy, tak tak jest we mechanizm. Jest. Jest tak archaiczny, Archa. że... Uh -huh. oh. On te 10 lat temu był super, bo wprowadzał nowe ja, rzeczy. Ja grałem na PC ale... trochę. Pamiętam, że fajnie się przyciskało między no dniami. Po pamiętałem. pierwsze, nie przebrniesz przez wszystko, po drugie, nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. A to jest jakieś fabularnie, że to no, ma tak eee, średnio? Niektóre pierwsze części. Trzy, pierwsze, trzy, znaczy pierwsze trzy, bo to jest to nie do końca. Czyli jedynka, dwójka, później Brotherhood i Revelations i, i trójka są ze sobą mocno powiązane pod względem ee, Ale tylko współczesne tego wątku współczesn współczesnego, współczesnego Dobra, to teraz jedziemy dalej. Później pojawiła się czwórka, Nie, czyli no, Black Trój Flag. A, okay. Blood, Flag. Nie, jest trójkę mamy jest... jeszcze. No ale trójka też jest współczesnie, mówię, współcześnie jest połączona. Jedynka, dwójka, tam br Brotherhood Revelations i, i trójka, to jest wszystko wątek współczesny nadal okay. połączony a Później jest czwórka, która jest o tyle śmiesznie zbudowana, że ona się łączy już wątkiem współczesnym, chociaż on tam jest, tylko wątkiem tym historycznym, bo on się cofa w przeszło. Ja nie, nie wiem, jak oni to w ogóle wymyślili. No, dzieje, bo się dramy, y, dzieje się przed trójką. Dzieje się przed trójką, ta wersja historyczna. Później był road, który dzieje się i, y, y, dokładnie w tym samym czasie Mniej więcej w tym samym czasie, co, co trójka, choć chyba troszkę później, niewiele. Nie Na pewno się Niż czwórka, przepraszam. Rok dzieje się po przed, przed trójką, a po, po czwórce. No i później jest Unity, które w ogóle jest oderwane już od czapy, tak totalnie i trochę jest powiązane współcześnie z czwóreczką. Tak delikatnie, bo to Abstergo po prostu nadal zwiedzamy, jest takie samo. A... Syndicate to już w ogóle jest od czapy. Tak, totalnie. Tak. Syndicate to w ogóle ale nie Ale nawiązuje Ale nawiązuje do trójki. Jest, Nawiąz yes, są nawiązania do trójki, jak, jak najbardziej. Ale mówię, taki jest też od oderwany, więc tak naprawdę nie wiem, czy jest większy sens e, odrywania ich. Ale powiem wam, ale to... że teraz jest Ezio Collection na PS4 za 80 zł. Także Dominik, jakbyś chciał mieć trzy gierki Aha. asasynowe, to się śpiesz, bo to jest ty, krótka. To jest z tych krótkich Anio, ogóle... promocji. Jakby niszczysz mój portfel, no bo ostatnio no powiedziałaś o Wolfie. No Ja go kupiłeś? Kupiłem, no. Tak. No ale kosztował 16 zł. No 16,50 aż. O no, jest, grzech. Byłoby... 50 groszy. To, jest, to był deal breaker. Ja po prostu akurat wygrzebałem te 50 groszy i kupiłem. nawet kupiłem dodatek. Bułki nie kupiłem sobie, żeby kupić tą grę. Nie no, ja zawsze Co chciałem straszne. zagrać. Zawsze chciałem zagrać w ogóle w, w Wolfa. Zwłaszcza, że teraz. Będziemy jeszcze o tym mówić. Bo ta dygresja asysyna. To tak. A czy już, już Piotrek, już mnie zachęciliście do Asyna, także dzięki, dzięki. <grych> nie, Ej, nie, no nie, ja nie, polecam, spod... trylogia Ezio mm. jest super. Ma taką to jest ma najlepszą historię. E jakie, a jakie to są no. części w tej trylogii? Druga i... I druga, Brotherhood i Revelations. Tak, 2,1 i 2,2. A ja, tak, ja właśnie, tak, ja, wiecie, ja robię te wyzwania jak Timela, no nie? I tak myślę, kurczę, może jednak taka sesja spróbować etzio, i etzio tu się warto, bo Etio jest jedną chyba z takich najfajniejszych postaci w w naszym świecie drowem, bo Poznanie o. jest pokazana cywilna historia w tych trzech drach. Celusieńka od narodzin po śmierć. rozważę, nie? rozważę bo, bo yy, ja lubię taki tym pewnie fajnie wygląda i może nawet dobrze chodzi. Pewnie, mam nadzieję. Bo ja tam nie wiem, tak. nie grałem nie, nie w ten remaster, więc nie jestem ci w stanie powiedzieć. Ja Tylko będę jak... grała najprawdopodobniej gdzieś w okolicach września, tak mi się wydaje. Jak ukradnę Mikołajowi płytę S.E.C.O. Collection. Ha! A, a czekaj, może ja z Mikołajem też jakoś nawiążę fajne relacje i też coś się <śmiany> <śmiany> Fajne relacje, a <śmiany> wiesz, że bez cycków się nie da, nie? <śmiany> Właśnie straciłem jeden z takich ważnych czynników. Atutów, nie? Atutów, posłów. Jeźmy w ogóle z tym MS-em, bo ja mam dużo notatek. Tak, MS to... No Battlegrounds. O co chodzi? Co, pamiętacie to? Chodzisz i biegasz pat z patelnią i bijesz ludzi patelnią po głowie. Battle Royale, Battle Royale które jest na pc ach od dwóch lat. Okej, okay, no to dalej. No Deep Rock Galactic. Dalej. Co to było? Deep Nikogo. Pro... Co to State było of Decay było dalej. Ale w było Deep Pro. Galactic. A wiecie co? Pamiętacie, że te filmiki były takie super, a potem było takie ojej. Pamiętacie ten motyw? Tak, tak bo, ojaj, ale zaczynało fajne. się fajnie, a potem co z, z, patrzyliśmy, co to za gra Nie, na, nie, najfajniej, nie, najlepiej to było w State of Decay właśnie, tak wjeżdża, wjeżdża ten, to radio stare jej, tu nowy Fallout, czy coś, ja coś nie, czy coś tam rodzaju, rodzaju, rodzaju tak, zombie, a, a sobie, zombie, o Boże nie? I... A, to no, fie... było to, ja już kompletnie zapomniałam, o czym był ten trailer tam był gruby zombie, już sobie przypominam Tak, tak, to ale to, gruby, to i... tak... To, Mm. Kurczę, ta gra, ta gra była taka dziwna, bo z jednej strony wyglądała bardzo atrakcyjnie wizualnie, ale potem pojawiły się hordy zombie i ja w tym momencie traciłem zainteresowanie. Nie, no ile można, nie? Ja teraz gram w The Last of Us, gdzie ilość zombie jest optymalna. Po prostu. A nie hordy, kurczę, no. Ja też nie wiem, czy realistycznie gdyby była epidemia zombie, czy zombie byłoby pięć na krzyż na lokację. no nie wiem, <śmiech> trudno powiedzieć. Bo ludzie na jest dużo. A to jest jest pewnie, dużo. wiesz, to State of Decay to coś takiego jak Left 4 dead, Death, tak? for tak, Dead. Left for Dead, right. A nie Co to, to nie jest coś takiego, bo State, yy, State of Decay jest, jest w otwartym świecie. Tak, tak, tak ale mi chodzi wywalem, o liczbę zombie, tak, tak, tak, To czy, się wylewają to, tak. z ekranu. Ja, ja wolę zombie, jeżeli już, to, to raz, że trochę jestem zmęczony już sam ząbiekami jako takimi, wolę rozsądne ilości. Jak z rozsądne jest, to zupełnie inaczej wygląda, ale sama gra prezentuje się bardzo atrakcyjnie, wizualnie i na pewno znajdzie grono chętnych. Na pewno. Mhm. Dobra, to następna dziewczyna. Darwin Project. Jec? Co to był Darwin Project? Też była grana, nie? Dobra, Minecraft. To Darwin Project skipujemy, bo nawet nie wiem, o co chodzi, powiem szczerze. Tam było coś tam. Był fajny filmik, a potem było już kiepsko. No, to co, to co masz to? na samym no? Bo ja nie pamiętam. Minecraft 4K. 4K. Lecimy tak, dalej. W ogóle jest nie, poczekajcie, Przy Minecraft chwila. <śmiech> <śmiech> Przy chwila. Trochę fila. pograłem Minecrafta, przyznaję. Jest jedna informacja, która jest dla mnie bardzo ciekawa bo Minecraft będzie wspierał granie crossplayowe. crossplayowe nie tylko pomiędzy PC PC-tem a Xboxem, ale także pomiędzy PCTem, Xboxem a Switchem. Ale nie, PlayStation 4 zapomnijcie i taki pan Sony, który się nazywa Jim Ryan na wywiadzie dla Eurogamera wyjaśnił, dlaczego tak jest i jego wyjaśnienia są dla mnie totalnie wyjęte, nie powiem skąd. Mm -hmm. no, nie wiem, dlaczego tak się stało. No Ta dobra, też, ale co powiedział? Player, co powiedział? Że chronimy najmłodszych naszych użytkowników. Przed czym? robią to... Przed czym? Przed, nie czym? nie, przed nie czym? wiem, przed czym. Przed, przed parami Nintendo? Nintendo? Przed kim jest, on, on, powie on, on powiedział, że On powiedział, że dla niego, że jasne, w samej takiej całej strukturze społeczności PlayStation są młodsi gracze i starsi, no i oni muszą ochronić tych najmłodszych przed różnymi, wyz wiecie, wyzwistami i tak dalej, no i ja, ja się w tym momencie złapałem za głowę, kurde, w Minecraftzie... No ale jak znaczy konsoli... o nim chcą chronić w sensie jedno i drugie się w ogóle nie łączy. Granie... Przeczytaj sobie K... wywiad, zobaczysz. I oni nie stwierdzają, otwierają i zostawiają sobie pod... furtkę, bo mówią, że e, oni muszą chronić, ale oczywiście są skłonni do współpracy, nie? <śmiech> <śmiech> Najlepszy to był Phil Spencer, który stwierdził, że oni mają dokładnie wszystko przygotowane pod to, żeby się podłączyć pod PlayStation Network, bo... E, tak, e, ale... E tam chyba Rocket League. Chyba twórcy Rocket League powiedzieli, że mają wszystko przygotowane, ale PlayStation nie chce i tyle. Nie, to Phil też powiedział, że z Minecraftem tak samo jest, bo przecież to w końcu teraz Microsoft jest, nie? Mhm. Że też mają... Deweloperzy na konsole Sony mówią, że robią świetną robotę i są w stanie to zrobić naprawdę dosłownie ad hoc i się po tylko podłączyć i będzie działać, ale niestety Sony odmówiło współpracy i, i nie. Więc Minecraft nie będzie miał czegoś takiego jak crossplay na PlayStation 4, ale będziemy na Switchu, Xbox One i PC no problem. I to jest fajna, fajna informacja moim zdaniem, bo jasne, to jest tylko Minecraft, ale... Fajnie, widzicie. że Switch dostaje taką samą wersję jak X Xbox. Tak, dokładnie, że w ogóle, że Switch, taka mała konsola od Nintendo, w ogóle dla mnie to, to jest Nintendo się zgodziła na coś takiego, to jest dla mnie już w ogóle... Nintendo wiecie, się bardzo otwiera. Tak, bardzo się otworzyło. Super. No, to jest tyle o tym o... Minecraftzie, Tom bo Minecraft 4K jest, tak. na Xboxie. Tak, X. lecimy dalej. <laughs> Proszę. Mam Nowy zapisanego... Dragon Ball. Tak, Dragon Ball Fighter Z. Czy ja dobrze to zapisałem? Fighter Z. Tak. Przez Fighter RZ jest na końcu. RZ nawet. Fighter Z. No. A Fighter tak. No, tak. poziom trudności już nazwy jest wysoki. Także bardzo to... no, ładnie wyglądała. Bardzo ładnie wyglądała. Ja nie znam marki Dragon Ball. W ogóle, Jak to? No bo jestem wiekowy człowiek. Znaczy starszy niezwykle, niż zwykle, Proszę nie kłam. <głos> Ja, ja jestem no, trochę młody, znam. też nie znam. No nie znam, gdzieś, nie, a ja tylko możemy pogadać o Dragon Ballu, nie? No to <laughs> nie odpowiecie. to pokolenie. Jara ci się nie, nie no, spoto to wyglądało bardzo fajnie, więc jakby ja, ja inaczej, no nie wiem, ja jak widzę Dragon Ball, jak Xenoverse, powiedzmy był Spoto no to to też będzie dobre i tyle mogę powiedzieć o tym Dragon Ballu, bo nie wiemy nic, tak naprawdę, tam gameplayowo też niewiele pokazali, nie? No, dobra, wizualnie, wow. Tyle mogę powiedzieć. Naprawdę to, co widziałem, to wyglądało jak film animowany dla mnie. W zasadzie. No bo to nie tak jest zawsze, wszystkie Właściwie, słuchajcie, ci inno Kuni się pojawiło dwójka jako y, po prostu. Nigdzie. Nie, pojawi, nie pojawiło się jako. Przed filmik. Przed tak filmik. i Mino jest kuni... data premiery. Nino Kuni ma datę premiery i wyjdzie na PS4 i, i PC. A na której to konfie było? Sony? Na nie żadnej, było, nie na, było. Na było. żadnej Zarec. konfie A, ani, oni, nie, oni ale na było... swoim bufie zrobili i wrzucili na YouTube film. Ale przed którąś konferencją, jak czekaliśmy jeszcze, właśnie to poleciało. Ja coś tam mówiłem, że... To ład, przed Sony. Wygrałem. No właśnie. Na ale, pre Sony poleciało. To, to tak mi się skojarzyło z tym Dragon Ballem, że obie gry wyglądają jak filmy animowane dla mnie. A Nino Kuni to wygląda, wygląda błędnie. To dwójka. Wow. Ja jestem pod wielkim wrażeniem. Ta, mhm. mam zapisany jakiś Black desert. Nie to chodzi jest o desert, To było koreańskie. A, a tam, MMO, gdzie to jest um, super hiper. Y, Boże. Ge, y, jak to się... Uciekło mi się kreator ich... postaci, tak? tak? No, super hiper kreator w postaci. Słuchajcie, jeżeli mieliście za mało MMO w Najboxie to teraz będziecie mieli tego więcej. <śmiech> Proste, jedziemy dalej, bo to MMO. No właśnie, tam była jedna piękna rzecz. Last, tylko to było Last Night, czy Last Night? To powiem o Last Night. Kurczę, co A, za to A, to retro gra. takie, to Tak, tak. To, to jest w ogóle i, i chyba jedyna gra, którą zapowiedzieli w tym takim długim ciągu zapowiadania gier, która, na którą zwróciłem uwagę. Tak. Ja w ogóle krzyczałem, jejku, ja, ale... to wygląda jak flashback, ale lepiej. Ale no to jest ponoć inspirowany flashbackiem. Bardzo to widać. Ja do tej pory z, z dużym rozżywieniem wspominam animacje flashbacka, które powiem wam, że no do tej pory robią wrażenie, nawet po latach. Jest oczywiście pixelosa, of course. To w ogóle taki był pr trochę praprzodek Pixar, tylko wtedy na to tak się nie mówiło. Mówię o postaci oczywiście tylko. Ale one były mega dopracowane. Ja do tej pory wspominam. Wiadomo, że nie. wymagania nasze wzrastają i ta gra prezentuje jeszcze wyższy poziom i z tego, co widziałem po opiniach w internecie, no to kurczę, wszyscy o tym mówili. Każdy... No, najwięcej na, na temat mówi... The Last Night uwaga nie było na konferencji Microsoftu, tylko na, było na PC Gaming Show. No właśnie nie widziałem. Ja oglądałem. No to dobrze, Ja, ja oglądałem i tam bardzo dużo o, o tej grzygłości opowiadał dokładnie m, co, co chciał osiągnąć, co będzie chciał osiągnąć, bo wyjdzie w 2018 roku. Nie, ale to, to i... jest do zobaczenia, no nie? Ja się z tym materiałem zapoznałem. Tak, jest, jest do pewno. zobaczenia, oczywiście. Mi się bardzo w ogóle ta dra podoba. Fajnie, że wyjdzie na wszystko prawie że. Co ciekawe, jeszcze nie zostało potwierdzone, ale twórcy, twórca przede wszystkim tak, wiecie, delikatnie e, stwierdza, że jest duża szansa na to, że wyjdzie to też na switchu. Więc fajnie, bardzo, bardzo fajnie, że to chcą te, taki który chce się pojawić wszędzie, bo wygląda to naprawdę super. Takie Fantastycznie 3D wygląda. 3 z pixel artem, tak, z, tak. z masu ciekawych animacji. Wow. Muzyka, to taki trochę klimat, kurczę, jak Sleeping Dogs. Pierwsze sklerzenie miałem. Te ja, neony... wiesz co, klima klimat to bardzo, bardzo miałem z łowcą androidów. Oj, dawno nie widziałem. bo ja Chyba książkę muszę. Bardzo napisać. mi się to, bardzo hmm? mi to przypominało łowca androidów. Okej, okay, i kolejna gra. To do last, last night będziemy wracać, bo ja będę śledził bardzo ten, ten temat. A escape było. Po raz kolejny... Jeszcze raz co? Był Artful Escape, też taki platformer muzyczny A. był. A, było. No, i też jestem zaciekawiony, bo styl graficzny, nie wiem, pamiętacie to? To było takie, gość z gitarą leciał w powietrzu. Tak, A, tak, tak psychodela, to było, psychodela. to było to To, tak. to, też, mnie, to też jestem zainteresowany, bo wiecie co, no kurczę, te wszystkie te, duże tripleje to wiadomo, że będą wypasione, bo to są gry duże, duży wyda, dużych studiów, ale te małe indyki, kurczę, te dwa, no bardzo, bardzo w pamięci mi utkwiły zwłaszcza że to muzyczna gra prawdopodobnie będzie w dużym stopniu, znaczy no tak wygląda mało wiemy. No to wygląda, w sensie ja albo, albo do... będzie po prostu wiesz, grając będzie ci odpowiednio obserwować, tak. jak będzie skakał czy coś tam, nie? No ja, ja nie szukałem po tym informacji o tym w ogóle, całe te czy to mnie tak wykończyło, że się spałem do, do, do 11 w ogóle, żeby wszystko spać, jeszcze te, te nocki, bo prześciliśmy na większości KONF. także no. Yy, kolejne było tutaj Ania zaczęła o tym mówić, Code Vein Godway, no, ale to był trailer, który już widzieliśmy. Tak, już, już widzieliśmy dużo wcześniej i no fajnie wiemy, że będzie na Xbox One. Podobiec i jak God I... Eater. Tak słyszałem. Ktoś tak, tak powiedział. No... God mm. Eater połączony mm. troszeczkę z Soulsami mm. i Monster i... Hunterem. Także ja że Tak jest. Czekam Zuczywano. i będę na pewno w to grać. No, no, jeszcze, jeszcze nie wiadomo w ogóle na, na jakie dokładnie konsole to wyjdzie, bo oni nawet tego nie zapowiedzieli. Nie, no ale nie, ale, to ale nie. będzie. Powiedzieli, że, że Xbox One i PS4, ale nic więcej, w sensie, bo wiecie, bo te konsole mamy, ale nie zapowiedzieli oficjalnie, na nie. co to wyjdzie. No i chyba nie było żadnych tak. dat. Dat też nie było. Nie było niczego. 2018. Możemy tak przyjąć no. bezpiecznie. Kolejna gra, Sea of Thieves. <śmiech> Chcę to. Wow. Ta, gra tak, jest i, bóg, ta, ta gra już często była, ona już była do przedmiotu, dobrze pamiętam. Tak. Była. Ja zapisałem się do Bety. Przebrnąłem monstrualny ja formularz. Piotrek, jak wspominasz ten formularz? Był irutujący. E, spoko był. Czy, nie nie był Czy tam były zapisy do Bety? Dlaczego ja nic o tym nie wiem? No, no, to, no są zapisy do Bety na tym. tym na, na, na naszym Discordzie. Nie, podczas konferencji żeśmy prze, tak przejechali cały formularz. No to, to ja Oni też tam pytają o to, czy streamujesz, jak często streamujesz, na, tak? na, na jakiej konsoli. Dużo, nie, dużo. To nie było tylko dużo, tak, takich ogólnych tak naprawdę no to, w jaki sposób draż w ogóle, nie? No, no, fajnie ja będzie pograć parę osób. To nie, jest nie, taka typowa multiplayerowa gra. Tak, tak ale fajnie, że ma fajnie, fajnie. Xbox Play Anywhere i, i tego, Crossplaya, bo to, to będzie super. Kolejna gra to była jakaś Takoma. To było strasznie a, mało tak, powiedziane, to jest, a to jest grana ten rok. Napisałem. że się w To jest, tak, to jest indy, indy, który, w którym mamy poznawać e, historię. Coś, ale w tak jak w Preju, czyli stacji kosmicznej. Tylko ona nie będziecie mieli kosmitów, ten tylko będą zadatki ponoć logiczne jakieś. Hmm. To, to, to powiedzmy do jakiejś wrócimy, bo ja lubię te małe, małe gry. Lucky Style. Kurczę. O, to było wow. cudowne. Wow, wow, wow. No, su ja super, super Lucky Stale. Tak, z Lucky Stale to w ogóle jest śmieszne, bo ja tak zacząłem przyglądać sobie w trakcie konferencji mówię, kurde, ten listek kojarzy doskonale. Zacząłem szukać. E, się Jak pan przed... wygląda? wygląda. A wiesz, co jest najlepsze, że Lucky Stale już było wydane. Nawet nie zgadzasz na co? Na mobilki. Nie na żartowanie. Nie, sobie. na wiara. O, no to jest zaskoczenie. To jest wiarowa. Zrobili najpierw platformer właśnie z, z Lakim na wiara. Na, na no a teraz co przenieść to wszystko na normalne sobie. Dlatego to się nazywa Super Lucky Style i, i posiada pewnie nowe poziomy. Ja i takie rzeczy... Piękna gra, Fajnie, w ogóle to jest bardzo super swarty, ja, ja, lubię, ja lubię takie platformery. No i mechanicznie to taki crash no nie, tak naprawdę trochę. No tak, ja tak nadal nie zabrałem w i... Yooka a, a bardzo Niczego chce, nie. nie tracisz. No ja bardzo chcę w to zadrać. No, jak wyjdzie takie... w Goldzie, czy tam cokolwiek, nie? Nie, to, ja to w... masz wyjdzie na Switchu, bo, bo ma wyjść ponoć na Switchu. To może sobie mówić, że jak wyjdzie i tutaj, jak wyjdzie w i tu gwiazdka, no nie? I tutaj usługi wstawiasz poszczególne. Dokładnie. <ś> tak. <ś> Cuphead, Piotrze. To, to o, ty tak. wtedy krzyczałeś. Jest, tak, jest. Ja, z z to jest taka, że to jest przed konferencją... To jest, wrześń, tak, wow. to jest wrzesień tego roku. Tak, to jest wrzesień tego roku. E, tuż przed konferencją jak siedzieliśmy sobie i oglądaliśmy i gadaliśmy, to ja mówię, jak mi nie pokażą Cupheadę, to ja kupuję bilet do Redmond, jadę i im nastukam. W sensie, naprawdę, już trzy, ja, już, już muszą to wydać. No jak się pojawił, to ja mówię, o oh, wow, i w i w dolu była informacja, że już jest dostępny, w sensie, wiecie, pre-order, już możecie robić. I nie jest ja drogi. wszedłem na Xbox One, od no. razu, mówię jest, jest i to będzie kosztował 92 zł. Jejku, jak ja lubię takie ceny, jak to fajnie, że, no i ja wiem, że to jest mniejsza gra, ale też wymagała pewnie ogromu pracy. Przecież to wygląda jak film animowany. W starym stylu. Tak, jak film z am, am, am, am, animowany z lat 30. dokładnie. Wow. wow, Ja jestem zainteresowany, mimo że postać jest mi mało znana, bo no, typ z filiżanką z, z głowy raczej nie kojarzę, powiem szczerze. A, bo to jest nowa postać. To, to, to jest, nie jest oryginalne stary. tak postacie. W, w, A, okay. Po prostu stylizowane na lata tam trzydziestych. A to nie jest jakiś klasyk, e, nie, klasyczna nie, postać? Nie, oni wzięli po prostu klasyczną trystówkę Disneya, okay. w cudzysłowie kresle z, ty z tych, tych i wrzucili własne oryginalne postacie, no bo wiecie, licencja na postacie z Disneya byłaby pewnie kosztowna, a w taki sposób mogli tego uniknąć. Oczywiście znaczy to jest ogólnie stylistyka, tak? chociażby jak w tym Bandy mm, and the Ink prawda. Machine. Tak? To też jest to tak, to wzorowane też na tych klasycznych animacjach z lat 30. a to nie było tylko studio Disneya, bo mamy też no to było, studio, to które wypuściło chociażby Betty Bob, tak? nie wiem, czy taką mm -hmm. dziewuszkę y, retro, znaczy retro no, tak, lat 30 tak. Także tak, tak, tak. Mm, tak to nie jest tylko Disney. To jest po prostu specyfika tamtych, tamtych lat i w i... ten sposób się animacje robiło. No, w ogóle kusi mnie, że tytuł odcinka naszego był Dziewuszka Retro, a to nikt tego nie rozumie. Nikt tego nie rozumie. <głos> <głos> Dobry tytuł. Słuchajcie, no ja... ja Hubert, właśnie, no, bo Hubert tam mało mówi. Ja muszę go zaktywizować. No, bo mówicie o indykach. To znaczy, ja Cupheadem, cupheadem też jaram. Ale, no, no, zwłaszcza, to, że, że zwłaszcza, że oni zmienili też koncepcję, tak? Bo to miały być na początku tylko i wyłącznie walki z bosami, a teraz robią z tego normalną platformówkę, gdzie będziesz tak. miał... Jakiś etap tak, do przejścia, a boss będzie dopiero na końcu. Więc z tego też wynika to, że oni tak długo siedzą nad tą grą i dłubią, bo po prostu hmm. zmienili okay. koncepcję. Ja się w ogóle cieszę, że po filmówki wracają w do łask, bo to nie jest jedna, którą zaprezentowali na, na tym Ale książce. ona tak, super? tak pięknie wygląda, to Spurocze. jest o Boże, no. nostalgia. Dla samej grafiki mocno. warto zagrać. Dla samej grafiki warto zobaczyć nawet. Żeby ktoś na to patrzeć, jak ktoś gra, bo to jest coś niesamowitego wizualnie, naprawdę. Jestem pod wrażenie, że w ogóle takie mają możliwości, żeby film animowany przenieść w postać interaktywną. Nie? Ścieżka no. dźwiękowa, jazzowa, nie także no, bomba. Częt. Będziemy to, to grali kupiona. wszyscy, to jest pewne. To no jest, jest, pewne. jest, ma, ma jest play, play, ten Xbox Play Anywhere, więc możecie to grać na PC. -cie. W ogóle ma bardzo niskie wiadomo, A bo to ta... jest gra tak nawet ekskluzywna, tak? Na pc -ta To i na jest ekskluzywna Xboxa. gra od studiów. To Pożyczymy w... i mhm. Xboxy, także los. Nie, o, ona, ona na, wychodzi na pc to ja będę robić no na to komplet. już po problemie. No to, to wychodzi na PC przecież. Bardzo grano. dobrze. I właśnie, bo kiedyś ktoś tam mówił, e, w ogóle do Bani, że tam że te PC-towe granie Xboxowe to do niczego, ale proszę bardzo, teraz widać, że Ania może zagrać. Z jest jedna z moim zdaniem e, Microsoft już swego czasu kiedyś przeszedł na taki tryb, bo oni więcej zarabiają dzięki temu na drach, a nie na samej konsoli, bo więcej osób no, po prostu kupuje gry. Dokładnie tak. Ja, ja właśnie lubię ten to, bo tak jak na PC się specjalnie nie gram, ale wcale mi to nie przeszkadza, że te gry wychodzą na, na pc -ta. i bardzo dobrze Ori na przykład też wyjdzie mhm. na PC-ta. Next. Ogół, to mówić. Life is Next. Strange. A, tu wszystko czułeś, wszystkie indyki. No i dobrze. Tak. Ale to zrobił. Taki Ale Dunk dobra, nie, chcę <laughs> powiedzieć o Dunk Lords. Ja jestem zainteresowany, bo zawsze lubiłem te takie śmieszne koszkówki jak NBA Jam na przykład A, to Było tam Ashen było, było Ashen Solsy na Xboxa O, właśnie, to, to będzie spoko A co to było, bo nie pamiętam Mam, mam zanotowane przed Life is Strange dwa. tak? A to, to będą te opowe Soulsy. Czy coś pokręciłem? Tak, takie szansowe tak, z tym, że tam tak. ko kooperacja mocno będzie. Tak, tak, Także o, W przeciwieństwie to będzie super. do normalnych, legitnych sosów będziesz mógł przejść całą grę z kimś. A to tak, takiego nie było w Bladborne czasami? Nie, nie, nie, nie, nie. nie. Bo była bo jakaś Bloodborne, kooperacja w Bladbornie. Tak, możesz mieć kooperację w Bladbornie, ale też jesteś takiego, że dochodzisz do pewnego momentu i grać mhm. jakby blokuje, bo kooperację można robić tylko do pewnego levelu. A jak. To jest dość skomplikowane i niespecjalnie chce mi się o tym mówić teraz, ale to nie jest do końca tak, że wiesz, łączysz się z kimś i przechodzisz całą grę, bo ktoś musi być na tym samym etapie gry, co ty okej, mhm. mm, okej okay, okay. czyli lepiej w trzeba z kimś równo grać po prostu, tak i nikt nie może no, przed, przed, przed szereg tak, dojść. tylko tak. że to chyba też wygląda tak, że na przykład jak ja bym dołączyła do ciebie to gra progresuje u ciebie tak? to nie jest tak, że ten progres się przerzuca na moją grę, bo ja o, ci tylko towarzyszę jasne. więc ja bym musiała w pewnym momencie u siebie nadrobić całą tą część i wtedy dopiero znowu moglibyśmy się połączyć Jakkolwiek o, kurczę, to brzmi. ale to faktycznie jest to pogmatwane, ale rozumiem, o co biega. To nie jest klasyczny kop, po prostu. Dokładnie. To nie jest jak kop z Borderlands, wszyscy po prostu wszystkim mają ten sam dropping. progres. Nie, to tak, progres tak, tak, się tak. nabija tobie, a ja, jakbym wróciła do swojej gry, to bym była powiedzmy na początku, a ty byś okay. był już przy trzecim czy czwartym bosie. I wtedy ja muszę nadrobić tą część swojej gry, żeby dotrzeć do tego momentu, w którym ciebie zostawiłam i znowu moglibyśmy robić kopa. To trochę Life jak w Life no nie? Life is 2. To jest August, sierpień. Yy, tak, to wyjdziesz zaraz. Koniec w sierpnia. Ja będę to grał na Strange 1 niebawem, także pewnie zdążę przed Augustem. No, zdążysz, ale wiesz coś ciekawe, To Life będzie strange mała gra? gra, bo ona będzie miała tylko trzy odcinki. Trzy odcinki. Właściwie będzie czwarty, który będzie dostępny tylko w wersji Deluxe. Mm. Więc to też jest dość ciekawy zabieg. No nie wiem, no ja popatrzyłem no, sobie to na będzie cenę. Tak, to mać prequel i, i, i... ja kupuję tego Deluxe'a, Hubert. Ja też. Nawet no jak nie mam... jest to specjalnie no duże... Bo normalna wersja ma kosztować 70 zł, tak? Mm -hmm. A Deluxe 100 zł, 100. ona ma mieć parę dodatków, jakieś tam stroje i dodatkową historię. I ta historia jednak jest... To Chyba największą kartą przetargową mm -hmm. w tym momencie. Okay, Nawet jak będzie powiedziała... bardzo krótka, to ona... to będzie Z tego co czytałem, to będzie takie zakończenie historii z pierwszej części. A, no to spoko. Nic, A ja nie mówię Laffi strzęcz. Dlaczego? Bo mi się pierwsza część podobała tak sobie i ja na tę gry o. nie czekam. No jestem ciekaw, czy mi się spodoba, o. bo ja trochę pograłem Uf. pierwszy epizod i będę od nowa zaczynał. Nie ja mam w ogóle, Tracimy Cię. Ja z moimi emotions jest. ten różnie i mnie takie rzeczy po prostu nie biorą. Nie ma toporów, tak? Nie ma toporów i wielkich mieczy. Dlatego? No. <laughs> Okej, okay, nie, no wiesz, trzeba szanować. Ja też słyszałem bardzo rozbieżne opinie o tym tytule. To no, Myślę, że od wrażliwości każdej osoby zależy, jak do tego podchodzi. Wiadomo, że to jest teen, więc nie każdy lubi to. Ten. Ale to jest ważny tytuł, tylko warto o nim Tak, jak najbardziej. Teraz, Piotrek, teraz twój, twój czas. Shadow of War. Dobrze uh, mówię? Shadow of War. Znaczy, no, Shadow of War jest... Y Fajnie, że pozali mi ten gameplay i, i ten dalej, bo ja bardzo na to tam yy, i, i na pewno kupię. O właśnie. Wybacz, takie jedna teraz... rzecz. Na, to, Piotr, Hubert, miałeś ten, przynieś mi yy, Shadow of, of War. Nie, Shadow of Mordor. sorry. Miałem, ale. Nie chodzi o warszawski mordor, żeby było jasne, nie? Żebyśmy widzieli, co mówimy. Czy ty już przeszedłeś tego syndykata, Dominiku? Ale to jest jakiś wymóg, to jest jakaś zależność. Tak, to jest wymóg. Musisz przejść do syndykata, żeby przejść. syndykat is complete den. Nie, nie, nie ma czegoś takiego. Nie, nie, spoko. Mogę ci przynieść. Nie, bo. Dobra, na razie mam inne plany, ale tak mi się skojarzyło, żeby ci przypomnieć. Proszę bardzo. Jest to nagrane no to z Shadow of War, no niewiele jest tak naprawdę co do powiedzenia, bo wszystkie Play tak macie w internecie i możecie sobie to zobaczyć, będzie to samo, więcej i tak dalej, to co było w poprzedniej części. Tam będą drobne zmiany, bo będą jakieś zemsty, te jakieś cuda, no, takie dziwne mom momenty, wiecie, ten system Nemesis po prostu chcieli bardziej rozwinąć. I właściwie tyle, no, pokazali go na konferencji Microsoftu, bo mają kartę przetargową w postaci 4K. I, I to było tyle, nie? Chociaż jest jedna, jedna ciekawa rzecz, właściwie dwie, bo dra kupując ją na Xboxie, będziecie ją dostawać też na PC. Bo, bo jest właśnie w Xbox Play Anywhere, co jest bardzo ciekawym zabiegiem. Nie, a druga rzecz, która mnie bardzo zaciekawiła, to ta data premiery jest ustalona na 10 października, dobrze pamiętam. <coughs> Ale wejdźcie sobie u siebie na PlayStation Store i, i na Xbox Live'a i zobaczycie jaka jest tam data. Jak wejdziecie i zobaczycie, to będzie to dokładnie 27 sierpnia. Tam 25. Ale ona Ten... była przełożona na październik przecież ta gra. Czy... Tak, ale nadal nie zmienione są w sklepach yy, tych cyfrowych daty. Ale no, no, jest trudno, jakiś błąd czy coś. Jakiś, jakiś błąd? Ja dlatego sobie szczerze mówiąc Poczekam. Zobaczę, co się będzie z tym dalej dziać. Jak dzień przed premierą nadal będzie ta, ta data, to ja zrobię pre-order, kupię i zobaczę, co się stanie. Po prostu. Ech, dobra. Tyle będzie o Shadow of War, bo nie ma tak naprawdę co więcej mówić o tej że Nic specjalnego nie podali. Kolekcjonerka mi się bardzo podoba, ale jest cholernie droga. No to teraz czas na nowego Oriego. I w tym momencie łzy kapały mi na klawiaturę komputera. Szczerze, że tak późno, bo dopiero 2018, ale chcę to. No, to jedna, jedna z gier, które już trailerem mogę w dużo uczuć się zbudzają. Nie wiem, Aniu, tutaj jak do tego podchodzisz? Ja nie grałam jest w pierwszą część, jest na ale... PC, Jest na PC. No, tylko trzeba szekle mieć, żeby kupić, nie? Ania, Ania chce, mogę ci coś powiedzieć? Mogę ci się zalogować na moim konto Microsoftu. I gra automagicznie się pojawi. Widzisz, u nas Oboj. są rozwiązania na, na każdą opcję. Nie, warto. Znaczy, to, to jest jeden z takich y, mocnych tytułów od, od tych, od Xboxa, od to tak. Ja na, na pewno zagram prędzej, czy później nie. w Ori, ale to do, dokładanie kolejnej gierki na kupkę wstydu. Ja nie hmm. wiem, jak ja to wytrzymam. <grym> Normalnie <grym> <grym> jeszcze... będziesz jechać na San no. Pedro. No, ale fakt faktem, gra wygląda jeszcze piękniej niż część pierwsza. Nie wiem, jak oni to zrobili. Ale mi się to bardzo podobało to, że wyszedł pan i na pianinie. To był Mikołaj. Mm. No tak, Mikołaj pozdrawiamy. <grym> Albo, no dobra, Mikołaj. <grym> ja, super było, to, to bardzo mi się Ale podobało. Ale Oli zawsze stał bardzo mocną muzyką. Przecież było wiele materiałów, bo muzyka do pierwszej części była symfoniczna w ogóle. Chet była robiona no. w orkiestrze tam w jakiejś brytyjskiej super. czy coś takiego. E, teraz ja mam zapisane. Xbox numer 1, Xbox pierwszy. Co to znaczy? A, to jest rzecz, która mnie w ogóle zrobiłem takie, what? No, jak wyszedł film i powiedział nam, słuchajcie, wielu, wiele graczy wykorzystuje wsteczną kompatybilność, którą pokazywaliśmy wam rok temu z 360, więc słuchajcie, w tym roku ogłaszamy nową rzecz. I wszyscy, jaką? I nadal pojawia się logo pierwszego Xboxa i tak mówi... Będziecie mogli odrywać drzwi z pierwszego na swoich licbocach i robię tak... Nie, no. Jezu, tak! fajnie, super, Ale super. super. teraz się zacząłem zastanawiać, kurde, to co się będzie działo się masz nie, jak masz nie, crash w nie, nie, hmm? nie no to pewnie, pewnie będzie tylko skalowanie w górę, Tam on nie pewnie będzie tak. podbijał nic więcej, a poproszę, teraz ja tak myślałem, uwaga, puszczam wodze fantazji, bo oni tak wyszli powiedzieli, a teraz będą działy gry z PS2, to byłby w ogóle Disney Blaker, no. gdyby się okazało Ale że w tak jest, za bardzo zamknięte ja bym bardziej liczył na Gamecube'a oj tak, Gamecube na naszym podcastie się pojawi niebawem, taki tak kartizm. pojawi się, tak jest, tutaj dzieją się dziwne rzeczy no naprawdę. Ja jestem mega zainteresowany, bo w zeszłym roku graliśmy, nie wiem czy też z grałem, na pewno z kolegą, którym ma byłem jeden jeden dzień. Pozdrawiam Mariusza zresztą. Teraz mam od niego PS2, więc pozdrawiam podwójnie w ogóle wow, Także jeszcze certeka ściągam, to taki teaser retro, retro oczywiście. I ja jestem podbierany bardzo, bo chcę zagrać w takiego starego, jak to było, test drive'a. Test drive coś tam If of Distraction. Kurczę, tam, wiecie Dołeś. co, tam było dużo fajnych gier, ja w ogóle nie znam... E, w ogóle ja nie miałem nigdzie Xboxa oryginalnego. Dla mnie to jest absolutnie nowo, nowość, bym powiedział. I bardzo chętnie nadrobię. Mam nadzieję, <totrety> te ceny gier nie będą jakieś wygórowane i... ten. Znaczy, z Xboxem Coś, jest taki problem, że tam tym... nie było za dużo ekskluzywów. Taki no, yy... gier, które by wyróżniały tego Xboxa, oprócz... Okej, okay, ale, ale było... dobra, ale okej. Okay, ale Cześć, pierwszy, a ja chcę powiedzieć o ostatniej gier, która tam się pojawiła. Antem. Anthem. Antem, anthem, anthem, Ja nie zobaczyłem Antem, to sobie pierwsza którą pomyślałem i chyba masę osób to zrobiło. O, to jest to, co BioWare robiło, zamiast robić Mass Effecta. Bo, bo to wygląda naprawdę, naprawdę fajnie. Będę grać Prze w to. Nie wiem, no na czym. Wiecie, na PC, na, na, na musztardzie będę grała, ale mm -hmm. zagram. No ma być exclusive? To... Na Xboxa? Właśnie. No, na PC to chyba też wychodzi. Ale nie wychodzi na PS4 przypadkiem, bo to jest drog no więc... Wydaje A. mi się, że albo wyjdzie na premierę, albo wyjdzie po roku. Tak, jak to jest. No to zagram na PS4. No, tam za zaraz tu mi piszę do Mikołaja i wszystko będę wiedziała. <grym> nie, Antem mi się bardzo, bardzo spodobał. Jetpacki, latanie, zabijanie stworców fajnie, super, bierę, nie? nie Znowu wizualia na ogromnie wysokim poziomie. Naprawdę. Ale mówię, to jest to, co BioWare robiło zamiast robić Mass Effecta. Wszyscy to mówili. Wszyscy, jak siedziem Twittera, to o, właśnie to jest to, co powinno powstać. <grym> <grym> a, nie, a nie Mass Effect nowy. Ale dobra. Wszyscy są zainteresowani z tego, co słyszę. Mocno. Tak. No super, super. W ogóle fajnie, że wizuali go na E3, na 3 od jej a potem jeszcze ten. A później u że... Microsoftu. Dobra, to co dalej? No, ewidentnie Yubi, czy tam ktoś po, po drodze. Się... Bethesda może... to jeszcze, Bethesda ja... Ja by... była jeszcze służę. Ja bym Bethesda chciał ma... powiedzieć o wielkich nieobecnych na Microsofcie? Remedy. To znaczy. O, Ach, nie, nie było i 2. 2 albo cokolwiek. Co by zapowiedzieli, to znaczy, oni już nie mają jakiegoś dealu z Microsoftem, podobno. Ja zakładam, że oni nie robią totalnie nic. E, robią, robią trzy gry teraz, bo ja to śledzę dosyć dokładnie. E, no, rozwiązali super. umowę z Microsoftem, będą gry na wszystkie konsole i na PC-ty. I An An Anal cały czas coś wake, wait na PS4? Tak. Żebyś wiedział. Mhm. No, to, Co, to wait na PS4, nie to spoko. No, nie. ja nie grałem w kontaktach. Ja nie wiem, kto ma, i... ja ma, ja ma licencję na Alana prawdopodobnie eee, Najprawdopodobniej to jest, nie Microsoft, jest. tylko oni tam potem wydali tego Alana na pc co też było dziwne. No ale to na, na, w tej chwili to nie ma większej różnicy, bo no. to, to jest... No ale czekam, czekam cały czas, pewnie za rok coś pokażą. Jak ktoś w... jeszcze był nieobecny u Microsoftu? Eee, u Microsoftu nie, ale jeszcze brakowało mi Red Dead Redemption które, Faktycznie. kurde, no zapowiedzieli to na ten rok, mogliby cokolwiek pokazać. Potem to przesunęli, ale no nadal to, to jest gra zapowiedziana. Ja i, myślę, że tutaj Sony, tak jak dzisiaj to gdzieś czytałam nie... artykuł, że specjalnie nie pokazali wielu gier, że czekają na to swoje Sony Experience, czy jak to tak. się tam nazywa. Mm. Więc myślę, że to, to może coś się... Piotrek, jest. Jest. nie wchodź Uchało mi w słowo, no kurde. Dobrze myślę, Dzielam że się, że się albo określą z jakimiś małymi trailerami na Gamescomie, albo właśnie na tym Sony Experience na Sony Experience no, to, pod koniec to, to, rotu na, bo to już Jim Ryan zapowiedział, że na, u nich to E3 wyglądało jak miał jeden ton ale to za chwilę o tym powiemy, jak będziemy przy Sony to, to też mi się tak wydaje, no, że zanim w, dojdziemy, w ten przecież faktycznie... gier będzie na Experiencie mhm. ja ledwo wstałem na tą betizdę tak naprawdę i, I nie wiem, co sądzicie. Dużo VR-ów. Doom VR, Fallout VR. Ech, VR nie było zaskoczenie tam? niestety. Tak jak nic, nie, żadne, Szczerze mówiąc, mi, ja miałbym jedno zaskoczenie, gdyby nie Pers, która mnie tutaj... W siedzimy, sensie, ja tam nic nie wiem i Pers mówi, o, będzie DLC do Dishonored 2. DLC do Dishonored 2? Ale co, kiedy? ja co, co, gdzie? Ona mówi, no, wyciekło tam dwa dni temu, a ja mówię, aha, dzięki Talina Tak to... Nie wiedziałbym. i no, To byłoby wielkie zaskoczenie. Cała reszta, totalnie nic. E, przy BTS-ie nie wiem, czy e, wam się podobała... No ja się Wolfem Jarem. No Wolf, ale bo Wolfa wiedzieliśmy, będzie to What samo. I... Elders Cross Online. E, Elders Cross Legends? Nie mówmy o, o nie, nie TESO, zjedzie. o nie... TES Legends A. i tak dalej, bo i tak wszyscy czekają na nowego e, Eldest Cross, który nie wyjdzie nigdy, bo to jest właśnie skupione na TESO. I, Wiem. To jest wiadomo. Ja, ja to wspominam tylko z obowiązku, bo, bo niespecjalnie znam to. Nie zawsze znaczy, się na to nie tylko to coś co i tak wiedzieliśmy, czyli Skyrim na Switcha po pokazali, że będzie ruchowy, więc to jest akurat fajne dodatek, że te joy będą wykorzystywane i no, właściwie tyle. No, no tak, i co jeszcze było, i Win win 2, ja się boję. Ja w ogóle czekam, ja się tym jak pochodnia, to bo jest ten rok. Ta, pierwszą część przechodziliśmy wspólnie na Sylwestra z Michałem i z Kaliną. A to może tak się e... da, bo samemu bałbym się. E, w sensie, to no, wiesz, no, ja tam miałam problem z niektórymi sekwencjami, więc wtedy albo Michał, albo Kalina nam wkarczali do akcji, także mieliśmy bardzo radosnego Sylwestra e, z Gierką i to jest tak straszne i takie majty do zmiany, nie? że ja naprawdę czekam, bo trailer mi się bardzo podobał i e, no, nie mogę się doczekać. Tam Aż myślę, że Może na kolejnego sylwestra będziemy grupowo przechodzić znowu. Tam myślę, że tam wiesz, 6 do 10 parkanów. Stream, stream, stream. Jecie, stream. Żeby... No, naprawdę. To, to I z wideo koniecznie, z e, f, tymi z minami, jakie macie w trakcie grania. Nie, bo ja będę płakać. Ja, ja to w ogóle nawet wystraszyłem się tego materiału, który puścili. Dla mnie to jest przerażająca gra. Bo to, to jest taki. Znaczy, ja się bałem w ogóle nawet Layers of Fear, który jest w miarę jeszcze wyważony, ale to, co się dzieje w tym Evil Win, to przekracza wszelkie granice mojej wytrzymałości po prostu. Może pełny słońcu, jak nic nie będę widział na ekranie, i e, o 12 w południe, to może tak, To jest bardzo dobra koncepcja, naprawdę. <grym> <grym> Okej, okay, ale Hubert datizował już, czy też wcześniej powiedział o nowym Wolfie. Tak, będzie super. Wow. Przecież strasznie jaram, bo to jest Colossus. jedna z najlepszych gier obecnej generacji, moim zdaniem. Poprzedniej no ja, generacji. No ja, ja właśnie. Jak... I poprzedniej. No, nie poprzedniej. No, no a poprzedniej no, no, to była jakaś uboga no, wersja. poprzedniej generacji były lepsze gry. <laughs> e, ja. No, ja to, w, w, dla skupiłem. mnie to, to było jedno, na sam koniec przecież generacji przedło, weszło, mm. więc. No tak jak Destiny było okrakiem. Ja mm -hmm. jestem mega zainteresowany, wygląda to super. Ja dopiero będę grał pierwszą część niebawem. Także. No i Będę dobrze, o i zobaczysz, o Będę co na chodzi. świeżo. Wow, to jest coś niesamowitego. i też chyba... mi się jedna rzecz podobała. Jedna z mocniejszych rzeczy, no nie? I to, i to nie była dra. Wiecie, co mi się podobało? Że ta, że ta konferencja miała taki... E... Jezu, jakby to powiedzieć. No uznali, uznali, że obierają koncepcję Luna Parku, i wykorzystali to tak dosłownie idealnie, wrzucili. No, spoko było re realizacyjnie zrobione, szkoda, że tak mało gier Może to, że tak mało rok. Bier, tak. No, dokładnie tak. Dobra, to pobyteście teraz Yubi, nie? W no Jubi kurczę, bo jak ja to oglądałem, to w ogóle dla mnie to była najlepsza konferencja wtedy. Nie wiem, jak teraz. Shigeru, Shigeru. A właśnie początek był dosyć nie, nie, nie, niesamowity, no nie? Przecież tam Ta, się... Tak, ja w ogóle ja nie sądziłem. Ja, jasne wiedzieliśmy o tym, że Jubi robi Drana Swita, ale nie sądziłem, że sigeru wyjdzie normalnie i, i będzie. Gadał. I to, w ogóle to była najlepsza część chyba konferencji. No oczywiście nie, tam na sam koniec to naprawdę była najlepsza, ale to była druga najlepsza rzecz tej konferencji akurat jak <grywanie> japończyk Shigeru próbuje mówić po angielsku i on nigdy nie mówi po angielsku, więc już dalej nie próbował. I do tego był ten CEO Ubisoftu, który też mówi po angielsku ale jest Francuzem i wiecie, Francuz z Japończykiem się próbuje dogadać, na tej konferencji dziwnie to, to, to wyglądało. To no, bardzo, na pewno brakowało to... osoby, która e... mogłaby poprowadzić tą konferencję w normalnym języku. W normalnym języku, w sensie brakowało jakiejś Aisha czy cokolwiek. Tak, kogokolwiek, nawet nie musi być to Aisha. No, ktokolwiek, wiesz, ktokolwiek z doświadczeniem prezenterskim. No, no, no. Nie, u, u, u, u, u, u, u, u Naprawdę ten początek był super, więc dostaliśmy Mario X robić z Kingdom Battle i czekam, to wygląda super. Nie dość, że będzie eksploracja, te walki i takie połączenie masa taktyk. X-kom, wow, nie? Na... I tak, Xcom tylko ze z nie? <laughs> więc tak, chcę to. Chcę to na pewno I, i, i będę to brał. No i to ma datę premiery, bo to będzie już, jezu, teraz zapisałeś do mnie datę premiery, czy nie? Mam August 2021. Tak, bo to się tak. sierpień. Sory z tymi no, no angielskimi, jest... ale tak jakoś na naszy, szybko notowałem i tych notatek nie no rezerwowałem. to, co było z Tak, ja nawet mam no to na początku sierpień. napisane tak. Konwa UBI od 22 Nintendo wykrzyki. Piotr będzie gadał. Czy to się potwierdziło? Chyba tak. <laughs> <laughs> no, znaczy nie, początek był świetny. W ogóle, w ogóle dużo by tutaj było rzeczy na, na Ubisoftie. Bardzo dużo rzeczy w ogóle. O, o, o asasynie mówił nie będę, bo. Origins. To. No już Wiecie, poruszyliśmy asasyna także. Już, już bez, Ten, Ale pokazali nam Załoga Traja, Nie, Załoga Far Za, Nie, najpierw FarTry. Nie, nie mam zapisanego. Ojej, ale i mam FarTry późno. Mam, mam później. Far Cry 5. No, dobra, Far Cry 5. A to wszyscy ja... wiedzą, że będzie i jest wow. Wszyscy wiedzą, że będzie, ale wszyscy ten gameplay... Wszyscy kupili kolekcjonerkę Far Cry. Nie, ja nie kupiłem. Ja też to nie. mogę ci ale... odsprzedać. <laughs> ale ale, ale, ale kupiłaś tą na PC, nie? Tak, kupiłam tą na PC. Super. Nie no, ta, ten gameplay bardzo mi się spodobał. W sensie, ja nie jestem zbytnio farthrajowy i poprzednie części mi tak niezbyt podchodziły. Tak to mi podchodzi settingiem i tym, jak w mm jaki -hmm. sposób jest to zrobione. I jeszcze to... Nie no, tam pokazał... była początek e, takiego nowego chyba m, trendu w Yubi, że oni mówią bum, bum, przecinać i coś tam, coś tam, nie? Nie będę mówił tego coś tam, coś tam, bo to jest bardzo brzydkie słowo, ale wykorzystali to później przy następnej grze i... No nie no, wow, ten trailer był super. Tak, no Far ja Cry chcę. 5 to jest pierwszy Far Cry od części trzeciej, który mnie interesuje. Więc no mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. Że będzie tak samo grywalny jak trójka. Trójka była mega grywalna. No ja mam wyzwa wy wyzwanie, wyznanie raczej. Wyzwanie artimela? No. Nie, nie, akurat nie. Tym razem nie. <śmiech> nie, mam, Ja ostatnio grałem w Far Cry 2 i się odbiłem strasznie potem nie grałem przez to w trójkę. Także nawet raz pożyczyłem koledze właśnie 360 z to krajem ma grać, zaczynamy czy ja mam podobne wrażenie, że to nie była dobra gra, ale trójka ponownie jest spoko już, że można nie wrócić. Także trójka ja jest ranią. bardzo może dobra, Mam na tam. PS3 akurat, znaczy teraz nie, ale zaczęłam sobie i też myślę, że niedługo zejdzie z kubki wstydu. Kurczę, hmm. ja, ja mam na pewno w planach, nie mam nawet zakupionej, a to może dobrze, bo nie dręczy mnie psychicznie, że nie, nie, nie, nie kupione, nie ograne. Ale mam nadzieję, że zdążę do, do piątki te rzeczy nadrobić. Mam nadzieję. Zobaczymy. Ale nie musisz, wiesz, bo to nie będzie powiązane popularnie. One Okej, popular, nie, nie? okej. Okay, okay. Czyli po prostu wolno. Po tak, tak. prostu ciesz się, mm -hmm. mm -hmm. nie. Tak. Właśnie, załoga, dwa. załoga the dwa. 2. Załoga I... 2. E... Ojej, ojej. E... Wiecie, wiecie, wiecie, e... wiecie ja Detru 2 jest ja tak, że gry. mam bardzo duże no nie wiem, Niedosyt po tym, co było z Detru I, bo wiem jak wygląda tam yy, ten model jazdy, który jest wzięty z Watch Dogs, który jest beznadziejny i boję się, że Yubi znowu wrzuciło model jazdy z Watch 2, ale bardzo mi się za to spodobało to, że oni chcą to mocno rozszerzyć, w sensie nie tylko samochody, ale też łodzie, też samoloty, wiecie. Motorówki. Wszystko, wszystko po prostu... Więcej. Bo gra tak? jest to jest to znaczy po... masyw, ogromna po prostu wydaje się na razie, no, że, że potwór taki będzie. Po pierwsze szacunek, że w ogóle wskrzeszają taką markę, która Star, się jest. w ogóle im nie sprzedała, to mega szacunek, bo no, ja The Crew było tragedią sprzedażową. A ja kupiłem nawet z dodatkiem, Ty. wiesz, takim z motocyklami i tam było jeszcze gorzej z modelem jazdy. O matko. No, no i o, właśnie no to... tutaj dochodzimy do największej bolączki. Model jazdy. Okej, okay, Jeżeli... ale może, może będzie lepiej. No, nawet jeśli będzie troszkę lepiej, to nadal będzie słabo, przepraszam, powiedz, ale. Hubert, dobra, mam takie pytanie do z modelem jazdy. Czy podobał ci się na przykład Shift 2? Shift. Need for Speed Shift tak. 2? Tak. Przecież ta ma 10 lat, ja nie pamiętam no i ku, ale to przecież żyłeś już, byłeś już no nie, nie pamiętam, czy mi się podobał no na pewno podobał mi się model jazdy w Fordzie i to jest jedyny model jazdy, który akceptuje na obecnej generacji konsol tak, ale dlaczego znaczy o tym mówię, bo powiem tak, niedokrotnie rozmawiam z różnymi osobami, na przykład tak słyszę, w ogóle model jazdy w Shift'ie jest do bani w ogóle katastrofa a z drugiej strony mówi kolega, że w ogóle jemu się strasznie podobało, że na, ulubiona gra wyścigowa także wiesz ale wie, wiecie to jest, co? Ja jestem też trochę dziwny, bo mi się podobał model jazdy jest. w GTA 4 nie wiem, A czy który gra... był totalnie gumowy. albo gumowy. Żadne samochody tak się nie zachowują przecież. Był jak zarąbisty, bo to są miękkie ciężkie. Hmm. Znaczy w ogóle model jazdy w GTA jest naprawdę super, jak na taką y grę. W piątce? W piątce jest tragiczny. Wczu, no no to, to dzisiaj nie dojdziemy do żadnego konsensusu. Jeszcze, Ania, dorzuć coś. Model jazdy, co ty o tym sądzisz? Powiedz, że, no, że Może ja... Je... A, A, Ania powie, ale... Mario Karty są zajebiste. Ale, ale wiecie, no, no, może ja mam dziwne spojrzenie na ten model jazdy, no, ale... Tylko burnout i nic więcej. Koniec, nie? To koniec tematu Zamyka to. temat Zaoranę so GTA to jest, jest model, to model jazdy jest? Ja nie wiem jak wy, wy się na to zapatrujecie no. Mi się jeździło świetnie, a no właśnie dla mnie był gumowy w czwórce Ja się nie wypowiadam, bo nie grałem w GTA żadnym No i ostatnio. mamy temat hmm. ten, ten W ogóle dobra, podsumowując Fajnie, że De Kró ja bym bronił tej marki bo... No fajnie, bo, że wstrzeszają kurczę, i że trzymają tą markę Jesteśmy wszyscy zapisani do bety Patrzymy jakie jest tak model jest. jazdy Dokładnie, wszyscy I będą, będą reakcje. Jak, jak będzie z tym modelem? Dobra. To... South Park. South to, to wyjdzie... no, już dawno wyjść. Tak, no, ale ja się nadal jaram i teraz są nowe materiały. Eee, I nadal jest super. Ja się na jaram. Wiecie, co dygresja na temat, temat tego, tego tytułu tej gry. On jest tak obłędnie, niesamowicie skrojony. Eee, tak po angielsku, po polsku będzie masakra. Tak? No wiem, a po angielsku jest absolutnie kosmiczne. Ale wiecie, co jest najgorsze, że oni zorganizowali kon konkurs na najlepszy tytuł tej gry i tam naprawdę były dobre ee, do, te co pod tytułem. Dobre no, propozycje, yeah? tak. A wybrali jakoś tak, wiesz, beznadziejny. No, wybrali, no, ja ci wybrali. A, a akcja no. kanalizacja, chyba się to nazywa, Boże. Nie no, zobaczymy jak, jak to będzie, ten, no wygraliśmy na WNW, wiemy jak to będzie wyglądać, tak? Tak, znaczy, teraz I, może i wyglądać to? inaczej, bo graliśmy rok temu, no, no się, może coś pozmieniali, mogło, no, mogło ale... się naprawdę dużo zmienić bo oni przesunęli tą premierę o prawie rok no, nie wiem kiedy to wychodzi w ogóle nie. ojej, przyszłym ja, minut ja, masz? Ja, ja nie w tym, w tym roku chyba. No. bo to hmm. miało wyjść w grudniu 2016 tak, później przesunęli to na, e, na. ten. Marzec albo kwiecień? No. I potem przesunęli. Październik, 17 października. E. O, no to dobrze. No więc. Mam nadzieję, że teraz nie, nie przesunął. Ale wiecie, co było, co było ciekawe, ja to, to potezali, a później nam potezali mobilkę z South Parkiem. Mm -hmm. Więc tak, będzie mobilkę z South Parkiem. Też będę, jak nie dram na mobilkach, to to sobie tam zobaczę, nie? Po prostu, żeby, żeby mieć, bo software bardzo lubię. Eee, Steep. Kurczę, właśnie. że do Steepa jest super. E, momencik, ale stipa To może mam, sprzedać grę. Mam, on teraz był w rozpisce? Może tak. A, a to Skulls and Bones, coś tam? Było takie coś z piratami. O bo nie, nie, no, nie. Chcemy gadać o Asasynie 4, który ma wycięte, nie, nie, nie. wycięty momentek Asasynów i wrzucone do to multi. To no. no było no, nudne. To było straszne. Bo tak długi ten fragment z Cold Bones i nie wiem zupełnie po co przerzucać uwagę na tak nudny tytuł, gdzie można było w tym czasie pokazać coś naprawdę fajnego. Nie? Ja potem sobie zapisałem, że kolejna gra to Just Bones, a to nie chodziło o Just Bones, tylko o Jazz Dance. Dance. Jazz Dance, ja, ja wam powiem, co mi sprzedało trochę tego Jazz Dance'a? Nie. W, nie, w ogóle koreańskie piosenki Panda nie i tego typu rzeczy Więc... no ja nie wiem co ty myślisz Hubert co ty myślisz nie mam zdania, proszę przejśćmy dalej przejdźmy, przejdźmy dalej. dalej no ale słuchajcie, jeszcze wracając do tego South Parka, Destroyera tak to się tak nazywało, kurczę to jest fajny pomysł, ja jestem zainteresowany, to będzie free to play pewnie Mm -hmm. no to na pewno, pewno zrecenzujemy na odcinek, to jest pewne potem był jeszcze jakiś, jeszcze bo ja mam tu pewną kolejność, nie wiem, raczej notowałem jak poszczególne rzeczy wychodziły Starlink Game, mam coś takiego, kojarzycie o co chodziło? Kurczę. a coś było, to, a, było coś tak, to, to jak się podpinało te statki kosmiczne dopadów. tak Kurczę, to było dosyć ciekawe, a nie pamiętasz to? A, tak, mi się to bardzo spodobało, no. aczkolwiek powiem szczerze, że wolałabym, gdyby taka gra powstała na licencji Gwiezdnych Wojen. No. O matko, to wiesz jak to by... Jakby to o, a wiecie, to było dro twark? drogie, byłyby te figurki i to wszystko? Znaczy, wiesz co, gdyby... I tak to będzie były, gdyby, No i ta, ale to i tak są koszty figurek, tak? To, jeżeli by Ubisoft zapłacił Disneyowi... A myślę, że Disney byłby zainteresowany czymś takim, bo przecież wypuszczało figurki, no do, w, wypuszczało figurki do... Wypuszczało hmm. figurki do Disney Infinite. Infinite, to. Więc no Było też takiego, no. Było to, bo też było kosztowne. No, I mam też, i też były. Wow. Te, te figurki z Gwiezdnych Wojen kosztują w tej chwili już tak, no powiedzmy 40-50 zł, a te mm -hmm. fajniejsze tam koło stówki może, nie? No ale bardzo mnie zaintrygowało to Starlink, ale uważam, że fajniejsze by było, jakby były modele z Gwiezdnych Wojen. Że to by na, na, napędziło może trochę hypu i ściągnęło więcej graczy do tej gry. Bo jakbyś mógł ja się... sobie sam zbudować tam swojego T-Fightera, przyczepić go do pada i nim napierdzielać, boże jestem kupiona, nie? No to by było... Mhm. No ja się błędne. bardzo cieszę, że ten Starlink w ogóle wyjdzie na wszystkie trzy konsole, czyli na PS4, na, na Xboxa i na Switcha. No super więc to super. jest, jest to naprawdę fajny motyw i teraz dochodzimy do Stipa to jest kolejna gra którą ja jestem orędownikiem czyli nie to jest jedna z z Hubertem jak to wyszło mówiliśmy no fajnie spoto mówiliście trochę łatwo kto to, to będzie grał no, no, a, a teraz znaleźli Małysza. sposób na sprzedaż tego a teraz znaleźli... okej okay, okay. przepraszam bo przecież dokładnie bo, o, bo o tym. nadal z tego co wiem ona się nie sprzedała ale specjalnie dobrze mm nie, ale teraz znajdą idealny sposób na sprzedaż tej gry, bo przecież będziemy mieli olimpiadę zimową w piąciangu chyba tam, ludzie będą chcieli pograć w olimpiadę piąciang hmm. a mają, dziełach, chcie, wiecie, chcie, mają już silnik do tego mają wszystko, tylko dodać elementy olimpiady i, i koniec i mają nową I, i grę działa, nie? No. i wiedzą jak sprzedać swoją grę zimową no dokładnie tak Zawsze, zawsze to będzie schodzić, bo jest masę fanów sportów zimowych i wypiekami na twarzy. Chyba ciekawy, czy skoki będą, bo to przecież jest dla Polaków. Nie, nie będzie sportów. Co, nie? Będą, będą tylko. No bo, bo nie ma de... takiej, no bo w stipie nie ma jak Nie ma mechaniki jeszcze nie. do stolów, ale może mm. chyba, że dołożą, nie? Ale A szybko. pomyślcie, skoki połączone z wingsuitem, to byłby kosmos, nie? Że koleś się wybija uh. i jeszcze leci dalej, to by było coś. Nie, to by nigdy nie wylądował tak naprawdę i nie można byłoby ocenić wyniku, więc bez sensu. Dyscyplina. Nie, dobra. Okej. Okay. A Beyond Gluten TV 2? Ostatnia ten rzecz. O, wow. to, to, Dobra, o Beyond Gluten TV. No cze cze cze cze czekajcie chwilę, bo muszę jedną rzecz, rzecz sprostować. Piotrek, a propos czego ty mówisz o tym Pyongyangu? A, propos a, gdzie, a gdzie jest olimpiada? W, w, w Japonii, a Pyongyang to jest stolica Korei Północnej, także... Y no nope. Dobrze, Ania jest na straży poprawności. Nie, mi się, mi się wydawało, że... Uf, na... Nie, jest w Japonii, raz absolutnie, sprawdzić. w Japonii jest olimpiada zimowa. Może, ale muszę sprawdzić, co to oni tam jest. napisali na koszulkach, na trailerze, bo mi się właśnie wydaje, że, że to było... To jest, czekaj, Piąk Chang, Cza, Południowa Korea, dobra, 2018, ale wiesz, wymowa nazwy, hmm, nie, tak hmm... Piącant, no tak. Chwila zwątpienia Bo to była ta fotogeniczna pamięć mówię Tak, tak, na pewno <śmiech> Nie, śmiejemy się, pozytywnie, pozytywnie A, e no. Beyond Content Evil 2 Beyond Content Evil 2. Filmik. Tak, U, Piękny, Robił grę 15 lat Nie pokazali gameplayu no no Fiecie, i w momencie, Wiecie, co była to najbardziej straszne. wzruszająca chwila chyba na, cały, na wszystkich Konferencjach, jak wyszedł twórca I się normalnie, wiecie, popłatał I mówi, w końcu to wyjdzie nie? No ale mi się spokojnie też się już być raz te zapowiadali no, tak, też tak, to, ale te to jest nie tylko filmik. To jest tylko Właśnie. trailer. To jest tylko trailer dzisiaj To było wyrenderowane dzisiaj wyciekły... przez zewnętrzną firmę. Tak, to uwaga dzisiaj wyciekły nowe informacje na temat tej gry. Bo Dawaj. Wiecie, żeby było więcej e, szczegółów. To tak, Dra się dzieje 200 lat przed pierwszą częścią. Tak, z nami twierdzi twórca. Dodatkowo Dra będzie z otwartym światem, trochę jak GTA. Wiecie, du dużo rzeczy będziecie mieli, te układy planetarne będzie można dodać z nimi i tak dalej. I będziemy tworzyć własnego bohatera. No, to to jest jakby no właśnie. Równa, ja nie równe, bardzo znam równe, równe... tą markę. Mam na we wstecznej kompatybilności. No jest w wstecznej. Zagram w to z ciekawości, co to jest. Bo to była jedna z lepszych gier, tak? Na poprzednią generację z tego, co wiem. No, tak. no, dwie, dwie generacje wstecz, bo to chyba na PS2 wyszło, yy, tak, czy... tak? Tak, tak. A potem remaster, remaster na 360. Na okay, tak? To, no kurczę, Ania doskonale sobie radzi w, w osobie takiej hmm, automatycznej korekty naszej. Super. No nie, ja też błędy popełniam. Też mi nie się no, zdarza... Każde, ale fajnie, biesze, że to sprostujesz, czy... bo dzięki temu jesteśmy bardziej wiarygodni. No, dra w, w ogóle zmierza A Tak by na... nie byli, absolutnie. Co do Beyond Good Evil 2, to, to, to i zmierza nam na PC-ty Xboxa One i PS4, przy czym twórca zapytany o to, czy to wyjdzie na Switcha, mówi, że jeszcze nie potwierdzają wszystko, jakby nie kończą tej listy. A wiecie, co A, mi się wyjdzie... obiło uszy? Że to ma być w ogóle ekskluzyw na Switcha. To miało być to, to w, nas, w cudzysłowie plotki takie były, mm. ale to się nie potwierdziło. No. Ale mówię, on jeszcze nie zamyka tej listy, więc jest pewnie jakaś szansa, może czytają na jakiś wielki review. Ale to wiecie, to mi się zdaje, że to będzie 2019 rok. Nawet 2018, nie. No czas być pokaże. Może. Czas pokaże. tym Ob, się nie. Nie. Okaże, że tak jak nowe Final Fantasy będzie wychodziło w częściach. Ta. No, jest, a nowy, nowy ten, yy, jak, jak kurczę, no ten zabójca, całk, uciekł mi ten tytuł, też Dizabeth? w kawałkach, nie, nie, no ten z kodem kreskowym na. na a na, hitman. Bo, hitman, tak, hitman. on też wychodzi w kawałkach przecież, to jest jakiś no nowy ten, trend, ale powoli, ale powoli umiera ten trend, mam wrażenie, Obyśmy się tu mylili, że to wróci, no to dobra, taki... Sony, Sony. wielcy Sony. obecni, Sony. Nie ma wity Ubiart Nie, UB a, nie okay. było tak to, zawsze zawsze to na było bardzo, bardzo tak. smutne Ja, ja co zamiast tego Boże, To modli, modli w życiu znaczy, Ubiart Był lepiej. taki moment, że też pokazywali właśnie y, Pięknego, a to kazało, że to ska Boze Skals pokazywali Tak, ja myślałem, właśnie. o kurka wodna Będzie coś na Ubiarcie i myślałem, że to będzie Violent Hearts 2 Przez chwilę, nie wiem dlaczego, takie miałem skojarzenie Ale z tego wyszło nic. Ale kurde, mają fajną markę, którą zarąbali nie. całkowicie A nowy Rayman to co? No, ja bym pograł. Mają lepszą. Wiecie, jak się nazywa? Kurliki. Uh -huh. No właśnie. Ja kurliki to kojarzę, kurczę, chyba z Wii. Ma, mogę tak, one nie... najpierw się pojawiły na tam Wii. Tam się brało, jako pamiętam, że były takie mini gry. Co ja mogę grać? Takie Później wyszła wersja na 360 z Kinectem, co więcej, Tam było masa, masa. To jest która zastępuje im powoli Raymana. Ale masz rację. Takie coś, że na przykład trzeba było udawać, że się pierze i potem się rozwiesza. Tak, absurdy. Tak, tak, tak, Nie, no to, to na pewno jest grono ludzi, które on takie, no to może być dobre party game, tak? takie na imprezę. To może no. by się sprawdzić na pewno. Dobra, Sony. Sony, Sony szybko. Sony no, o zanim o Sony, to dużo rzeczy pojawiło się na pre bo i nad 2 i właśnie inno kuni. Tak, tak jest. Nad 2 w ogóle miał rzeczy. trailer przed konferencją, albo jak się zaczęło. Mówię, to było wszystko na pre które trwało godzinę no. <laughs> Nikt tego nie oglądał. Prawie, że nie, nie, nie oglądał. A tam się pojawiło masę, masę rzeczy, nie? A później była konferencja i. No, to. ja się cieszę, że, że spałam, jak ta konferencja no, była. Bo no my, my się zerwaliśmy. Była mega i... słaba, wszystko na 2018 rok, niestety, tak. oprócz czartet, więc no. Ja, ja bardzo. Ja wiecie co? Ja tym, yy, Bo tak, ogólnie jakie były rzeczy? Najpierw EA, no to było takie. No dobra, poszło, tak? Potem MS, o, teraflopy, jednak szału, nie ma, nie ma eksów, ten. Ja potem sądziłem o Ubisoftie, który nawet zrobił robotę, że to Sony będzie objawieniem. Naprawdę, tak, ja w to bardzo wierzyłem. On, wszyscy Oni mieli tyle pomaga, gier do mówią, Tak, powiedzą, wiecie, God of War, e, Holiday 2017, wszyscy się zajarają od razu, mm -hmm. nie? Tak jest. A, a to a to God of War 2018, ja robię takie... Trochę, s, trochę tak z perspektywy czasu żałuję, że na tą trzecią się... Znaczy w ogóle, że dotrwałem do trzeciej, bo ja nawet nie, nie lazłem spać, pamiętam. No ale no kto mógł przewidzieć, że Sony nic nie zapowie? Kurczę, a mieli no. oni kartę przetargową, bo byli ostatni. Znaczy ostatni z tych wielkich. Znaczy jeszcze Nintendo było. Przepraszam Piotrze. Tak, to Nintendo też jeszcze chwilę, będzie, bo to było krótkie. Ja y, byłem trochę zawiedziony i z z czasu uważam, że MS była lepsza. <grym>, o, oczywiście. Mm -hmm. nie dlatego, że lubię Microsoft jako tak, bo ja jakoś teraz lubię na wszystkim grać. Nawet na odskulowych rzeczach. Ale jednak szału nie zrobiło. Znaczy, Absolutnie. Znaczy, szału PlayStation zrobiło, na ma bardzo dużo gier AAA, które zamierza wydać ale okay. w przeciągu naprawdę długiego czasu. Tak. I, może I tym. To, to jest ich problem. Będzie dużo, nie? Może. No może no to, oni jest, chodząc... to jest też to o czym ja mówiłam. Także oni się powstrzymali z wypuszczaniem rzeczy mm -hmm. tu na etrze. Tak jest. Że, że, tak ewidentnie chcą. Glorifikować tak swoją znaczy, no, imprezę. No. Celują w, dokładnie w imprezę, którą sami produkują, nie? Dokładnie tak. E, no dobrze, no najpierw no co było tam? Uncharted. Uncharted. Uncharted. No, no, Lost to jest, Legacy. To jest Jaranie, się, oczywiście. Oczywiście. Ja mhm. teraz jestem świeżo mhm. po czwóreczce i zobaczyłem czwórkę z kobietami, po prostu. Tak mhm. krótko. I super, no. bo niejku, no to jest świetna seria. No, można narzekać. Nie, no, fajnie, fajnie, że NotiDark dalej robi i, i, i że to rozwija, rozwijanie. Ale właśnie, zanim przejdziemy dalej, nie było słowa o Hubercie. Znaczy? Last of The to Was. Us. The Was, tak. Us, yy, no, mówię. Experience, znowu. Także tym przesuwamy. Ale wiecie, co jest najgorsze? Że oni nas zahajpowali na to, bo to było na trailerach konferencji. A, o, to tak. ja nie wiedziałem. Na że było. Tak. Tak. o no, was. Tak. Dobra, de de de de de dobra. De no to to, było. co Ania powiedziała. To Ania, naszym ekspertem od Sony. I no i znowu teraz To, to was pewnie 2018-2019. Hmm. No, nie wiem. Bardziej tak. 2019 Peczekamy. pewnie. Ale to będzie genialny tytuł, ja to wiem. To będzie Unchatted. To A czy to będzie was z wszystkimi nowinkami z Uncharted 4? i jeszcze odpicowane po Lost Legacy. To będzie cudowne, ja to wiem. Naprawdę. No, dobra, co dalej było? Dodatek uh, do Horizona. No tak. Day's, Tego, gone. Dla którego... Days Gone, Call of Duty. A nie, nie dojś, był później. Day, Days Gone, proszę mi nie... Proszę Ale nie to, to wyglądało... Czekaj, to była ta gra, która klatkowała lekko, czy właśnie bardziej ten... To to zombie, hordy to, to zombie, zombie. Nie, wiecie, to zombie. A, ja to, to miało jedno, jedną dobrą zaletę je, je, Jest tej grze. Wiecie jaka? Że wprowadzili e, model zombie jako wielkiej szarańczy, którą można wykorzystać przeciwko wrogom. No tak, no. tak, To jest fajne, super, tylko wciąż zombie. Bo jak rok temu jeszcze, to zapowiadali, jeszcze... to, to się wydawało takim bezmyślnym strzelaniem w zombie i uciekaniem. Tak. A, a w tym roku jednak zaprezentowali jakiś gameplay, zobaczyliśmy, że Fabularnie to będzie jakoś mocno. bardziej złożone, jakkolwiek. Tak jest, większą głębię będzie miało, przynajmniej tak wynika z tego materiału. Ale hmm. mnie trochę... Ja właśnie teraz muszę to sprostować, bo jak ja mówiłem o tym... Co to było? State of... Nie, nie State of... State of Decay 2? Tak, tak. To ja pomyliłem. Ja miałem na myśli bardziej Days Gone, który właśnie... Bo State of Decay właśnie nawet klatkowo widziałem na, tym, na tej konferencji MS-u. A to nie, nie był wiem, nie, nie, nie, nie. to nie był gameplay, to był trailer. To był trailer. On nie mógł nie, klatkować to może, może mi się miesza po prostu, bo to było późno. Bo gameplay w każdym razie był to może z... Days Gone. Aha, i on był, to właśnie on tak atrakcyjnie wyglądał bardzo. Pamiętam, że, że byłem pod wrażeniem wielkim, jak tak, on się Tak, on wyglądał fajnie, to pewnie było PS4 Pro. No, raczej tak. No. Bo to jest X, no nie? Na Sony. To jest X e, Tak, to jest X od to, to Sony. Było tutaj to było, to mhm. było X. Nie, Prócz Call of Duty. Mhm. I Destiny, to jest okay, Tyni. To Okej, okay, ale zanim pojawił się ten jest z tego co pamiętam, według moich notatek, to był dodatek do Horizona. No tak, nie no ale no, dodatek do horizonu. I zaczynamy od nowa z Horizonem. Nie, już, nie, już, już ja, ja chwilowo go nie mam, bo musiałem oddać tą grę, bo. No, udawałem, ja bo... mam nawet nie zacząłem. Wygląda bardzo ładnie, tyle mogę powiedzieć o tej grze. Ja grałem, więcej ja cosplayu <laughs> <laughs> no, Bo to tam o, cosplay, Ania się horizon. <laughs> Słyszała horizon ja. i normalnie jej się Ja od... Już mam trigger, odpuszuje. to nie. M a no to, no to nie jest złagraną, no. no. kurczę, kulda mówi, że to jest dobre. Nie dobra. jest, ale wiesz, D DLC fajnie, że będzie, no i tyle, no. Ja zagram na pewno kiedyś, bo już wszystko, już na pewno PS4 nie kupię, bo nie. No, no ja bo też nie pewnie zagram w to DLC, jak tam będzie w jakiejś normalnej cenie. Nie? Co ciekawe, a propos tego 4K, bo ja pamiętam, że bardzo byłem sprzedany, czy kupiony, przepraszam, kupiony po WGW, jak tam goście pokazywał na jakimś najdorszym telewizorze świata, i tą WPS-ką wersję przełączą w locie, ja tak wtedy mówiłem, że PS4 Pro to jest moja konsola kolejna i tak dalej i tak dalej. No to kolega powiedział, że właściwie ma PS4 Pro i w ogóle woli jednak więcej ramek na sekundę i w ogóle nie używa tego 4K, bo tam jest to albo to. Ale I jak to to niego... albo to? W której grze? No w Horizonie. Naprawdę? Tak, to z tego co wiem, z tego co on mówi. Dobra, to są słowa kolegi, żeby było jasne. Ja w to jeszcze nie grałem na PS4, więc nie mogę powiedzieć. Ale powiem, to jest tak, że albo masz 60 klatek, albo masz 4K. E, ale to samo jest w The Last of Us remaster. Na PS4 zwykłym. Nie to nie chyba wiem. jest we wszystkich grach w takim razie. Tak nie, nie, nie. nie, nie. Przełączanie. Nie, tylko na PS4 na pewno jest tylko w, w The Last of Us, a na PS4 Pro, nie wiem, może... No, trudno nam zweryfikować, bo nie tak. mamy. Ale okej, okay, y, I to rzeczywiście tyle. w The Last of Us grało się lepiej w 60 klatkach. W sensie te 30 klatek czułeś, że one, kl one klatkują. A to nie jest domyślny tryb gry? Y, 60 to... klatek jest domyślne. A, no bo ja się tak gra i kurczę, jest super miodnie. Mega dobrze jest. Tak, My no nie możesz nie... sobie przestawić tam limit klatek i będziesz miał po prostu lepsze Panowie, cienie. Czy coś. Panowie, Panowie Hunter, i panie, piotek. God of War, ja chcę o God of War, a nie zechwilę. Monster Hunter World, coś tam? Monster Hunter będę grała! Będzie no na Xboxie One, też będę grał. Już się z Jackiem kaletą ustawiłam, że kupujemy, gramy i będziemy razem polować na potwory. Yeah. No ja chłopaki kupuję to na Xbox na, na One. Na bo, Switcha. Bo na switch. Nie będzie na Switchu, e. bo ponoć Sony, Sony mocno zapłaciło przy tym Monster Hunterze, żeby to wyszło tylko na duże konsolę. Że nie chcę, żeby to wyszło na mobili. Bo im się mm. wtedy to nie sprzeda w ogóle, bo, bo wszyscy, którzy posiadają Nintendo i PS4, kupią to na Switchu. Dysadźby normalny. No okej. nie okej. Monster Jedziemy Hunter dalej. nikogo. A, nie, a jeszcze był, była powtórka z y, Wolfa, z tego co pamiętam. Shadow of Colossus, tak? Shadow of Colossus to jest marka z PlayStation 2. A ja nie znam tego. Tak. Ja myślałem o Shadow Nie, przepraszam. To jest remake marki z PlayStation 2. To, to było od twórców... Team Ico. Team Ico. Team Ico. Oni I zrobili na generację... Gra. Jak to się nazywało? Yy, to ta gra, co tam... Last Guardian Last... był o, i był, team, było ICO i Shadow of the Colossus jako... No trylogie, one są gdzieś tam w lore troszeczkę powiązane ze sobą, te trzy gry. I Shadow of the Colossus ma wyjść jako remake, nie jako remaster, tylko jako remake na mm -hmm. PlayStation 4. Także być może w końcu uda mi się tę grę przejść, bo niestety... Na PS2 przegrałam z tym tytułem i to tak. Nie wiem dlaczego mi się to pochrzeniło z Wolfem. Coś te tytuły, bo może. Bo on wiem. też ma tam. Też A, ma tam dlatego Jezus na A, dlatego na to, to, bo, <laughs> przez. To. Bo jakoś tak nie kojarzyłem, że to było na konferencji, ale bardzo ufam moim notatkom. Ja no i znowu 2018 rok. Tak. Je jedziemy go do, do, do w war Nie, bo jeszcze bo nie, do, jeszcze do, do nie. Stop, war. stop, jeszcze nie. Marwersus Capcom Infinite. Jedziemy dalej. Nikogo. Ja to... Nikogo. Niczo, <głos> dla <głos> tego <głos> domu. Uwaga, Call of Duty. <głos> nikogo. <głos> tylko preza. Do, tylko preza, i, preza i nikogo. Ja jedziemy dalej. Ja chciałbym o tym chwilę pogadać, bo podoba mi się bardzo setting. Setting jest spoko. I... No bo... Ale myślę, że... że było wcześniej, miesiąc wcześniej na konferencji Activision. Jedziemy dalej. Okej, okay, okay. Hubert nie chce zagrać Marvels z ze mną? Nie. Ja tylko... Przepraszam. Marvel. Ja może z tobą zagram, jak dostanę Dzięki. jakąś prąkę, czy tam coś, nie? No to załatw dwie. Myślę, że to będzie pierwsze Call of Duty z dobrą historią od, to, od długiego sekundę. czasu. No to jest no, mam nadzieję, bo w należałoby się. Ale to jest tak. super. My mówimy przez chwilę o kapką, a Hubert konsekwentnie Call of Duty tam tak w, w bo... plotu. Bu, bu, bu, idealnie, idealnie. Ominęliśmy Capcoma, idziemy dalej. Okej, okay, Skyrim na wiara. to jest chićor. Skyrim wyszedł, za dwa lata wyjdzie to na kamienie. Łydźmy. się z 4K. Na kamienie w 4K. 4K, 4 kamienia, to jest dobre, dobrze wymyśleliśmy. Bravo Team VR. Właśnie, dobra. To teraz jest kącik vr -owy. Dużo VRów. Ja nie wiem, chcemy dodać te Wiarów. vr Nie, dużo VR nie. Bravo Team VR, moc na VR, koniec. Ja to, czekam to na to, na Inpatient od twórców Until Dawn. A to było a, to a z tak. taką uroczą myszką? Boję się. O Jezu, nie wiem. A nie boję się. Pamiętam. Jak to myszka, to spoko. Nie to wiem, ale tam wyrać. było coś takiego. Był to, trailer to, to, to... osadzony bodajże w szpitalu psychiatrycznym. A to, okej, okay, to a, nie to to jest to. A to było dobre. To było bardzo klimatyczne i straszne. tak. A to czekajcie, to nie była. Jedna, właśnie jedna wiarka mi strasznie utkwiła w pamięci. Hubercie, pomagaj, proszę. Bo ja wtedy mówiłem, to że może o, to być przypomina. być VR. Tak, ale coś tam było, że to bardzo przypomina e, Broken Mirror. E, mirror tak, była, ale ja nie wiem, czy to nie Ta, było na konferencji ja się... ubez... Ubisoft. To jest bro od Ubisoftu, o tej że nie wiemy praktycznie. Nic, nie powiedział do tej premiary, Tak, że ludzie Sorry. siedzieli w wiarach i, i, tam, Ej, to, i było to było takie dosz... straszne. To straszne. był super hot y, m, na sterydach. Mhm. Tak. Dobra. Go no do, i na, do, na dobra. Biara jeszcze była urocza myszka, nie wiem jak się nazywa ta gra, <laughs> ja tak nie pamiętam, zacząć, nie pamiętam tego, ale no było fajne, fajnie że będzie. Ale ja to God of War. Zróbmy Udało tego się. God of War'a, bo Piotrek tu zaraz zejdzie na zawał. No. Piotrek nie gra na PlayStation 4, przykro Właśnie, mi. Właśnie, nie wiem dlaczego się tym nie. jara. Na, w trakcie konferencji w nocy powiedział nam, no, powiedziałem wam po że wam podczas konferencji, Że pożyczę, pożyczę PS4 od któregoś z was tylko po to, żeby zadrać God of War'a 4. Czy tam Ej, sorry, jeżeli on... twierdzisz, że nienawidzisz PlayStation, to nikt ci konsoli nie pożyczy. <głos> już zdecydowałam ja im wtedy nie pożyczę Switcha i nie zadraję w no. co za ten, co za jakieś e, szantaże takie tutaj się dzieją no widzisz Ej, no, nie no. Po, nie nikt mu nie będzie pożyczał konsoli po to, żeby mógł jeszcze bardziej hejtować P Piotrek nie lubi, zagnia, to nie tak. dostaje tak Pio jak Piotr ja z Xboxem. nie lubię nie chcę, nara <głos> nie, Piotrek zagra jak będzie na Switchu <głos> sam przeportuje na Switcha nie, godowora jest też coś na vita, no nie, mówiłem o tym. Ja w ogóle mam teraz godowora jeden na PS2. O vita, to i to umarło. No oprócz jednej gry, która wyjdzie. Ona się nazywała, pozwól, jak ona się nazywa? Ten indyk, tak mam. coś tam tail. Undertale. Undertail, właśnie. Tylko dlaczego to? też wychodzi na PS4, więc zagram na PS4. A to nawet, to nawet chodzi na słabych komputerach, więc ja nie wiem, czy jest sens. Ja nie gram na, na no Dobra. Bardzo rzadko gram musztardówę już teraz. Dajmy, dajmy powiedzieć o godoworze, bo biedaczek tam się przebije. Ja Wiecie, z godoworem jest tak, że te poprzednie części wszystkie były cudowne. W sensie, wiecie, widocz ten sieczka, super. Odglądam to i robię takie kratos. Fajnie, kratos. z toporem I tak, i tak dalej. I tak. Dlaczego to jest TPP? Dlaczego to mi wygląda jak Solsy? I wiecie, to no, dużo, dużo no to już jest... na pewno ci konsoli nie pożyczy. Nie? <gry> Ostatnia szansa <gry> była. Już ale. Bu, ja, wiesz co, oni chyba zmienili trochę koncepcję tej gry. Właśnie przez tak, to, że teraz się zestarzał. fabularnie. Tak, bardzo pozmieniali. No dobra, ale znaczy, Jestem ciekawy, jak to hmm. dalej wygląda, bo nie, nie dostaliśmy to powodu gameplayu, hmm. tylko to wszystko było takie CGI-owe. By ba... I... Moim zdaniem to były katcenki z gry trochę. Tak, dokładnie. Tak, tak, tak, tak to odebrałem. Ale bardzo mi się podoba, że to są ci nordycki, nor, nordycki bogowie i jeszcze do tego Uruboros, który wyłania się z. z mo oh, a tak. To będzie super. Po prostu, nie wiem, przecież to, jest... to chyba na nie był Uroboros, a chyba Nidhotl to będzie, ale to jest inna sprawa. No to nie mógł być Uroboros, bo on przecież oplata cały świat swoim świat. cielskiem, więc w tak, sumie... Mi się, wydaje, mi się wydaje, że to jest Nidhotl, czyli ten wąż, który trzyma e, drzewo, które oplata wszystkie światy i tak dalej. To jest nordycka mitologia, trzeba by się z tym zapoznać. To jest interesujące, ja w ogóle zaciekawiłem się niedawno. Torgalasy zacznij No wiem, Torgal. Będziesz też dużo wiedział. Dobrze, Spider-Man. Detroit. Detroit, może być. Detroit najpierw. Super. Detroit fajne, nadal nie mamy pojęcia o tej, grze totalnie nic. Bo ona się rok temu, jak już zapowiadali, to był taki idealny, interaktywny film, jak to było z Heavy Rainem i Beyond. A tak. tutaj dostaliśmy skrawki gameplayu, w sensie, że będzie normalna ka kamera TPP i będziemy grać tą postacią. My name is Markus and this is my story. Mhm. <laughs> Mm, no. Sorry, ale musiałem, to brzmiało tak. No i kiczowato. I gra, i gra, wydaje się, że jest obłędnie popra polityczna poprawnie, I, politycznie poprawnie. Ja się mega jaram historią na pewno. Świat jest świetnie wykreowany, i myślę, że to studio, które to robi David Cage, nie zawiedzie pod względem historii. Mhm. Mm ja tak samo, ja wierzę w to jeszcze ten tytuł. Ja pa, tak Panie samo. Dawid, wierzę... ty masz, musisz, po prostu musisz, nie? No. Ja, ja tak I na pewno wier... będzie miał dużo zakończeń, dużo ścieżek fabularnych. No tak, bo to jest coś zapowiadają od początku, mhm. nie? No, ja taki no, początkowo taki przeżyłem trochę zawód, może spodziewałem się, nie wiadomo, Ola Boga, nie wiadomo czego. Ale dalej tak samo ciepło o tym myślę, jak zobaczyłem plakat na WGW gdzieś tam, bo nadmyślałem, myślałem, że ci będą gameplaye. To, to wygląda spoko, w sensie naprawdę tak. może być dobrą drogą. No ale mega słabo, że wiesz, że Sony zapowiada w grę w 2016 roku i ta gra w końcu Mędę wychodzi w 2018 się. albo 2019. No come on. Ania, ja, jak ty z Detroit sens? Mnie to kompletnie nie obchodzi. A, Dawid każe nikogo, tak? Aha, no tak, okay. bo no, Ania jest team, team PS4, Be ale od... jednak... No Beyond mnie rozczarowało. Tak, to, to jest U. ten sam koleś? Tak, tak, to jest ten sam koleś. Tak, to jest ten sam koleś. Dobrze to ja jest dobrze. Eee, I Heavy Rain'a mam do ogrania. Leży na dysku. Może kiedyś go... Heavy Rain jest my, dużo lepszy. lepszy. Ja przez chwilę widziałem chyba na 360. Możliwe? Nie. Nie. No jako... gdzie? To był ekskluziv. To... Taki w ekskluziv. Tak. Bardzo pilnowany przez Sony. Bardzo pilnowany. Pomyliłem tak. jakieś tytuły niestety. No znowu pamięć szwankuje. Destiny 2. Dobra, Hubert. Marvel? Nie, jeszcze Destiny 2 było powtórzone, że będzie w 2. Ale zesień, to już no. było wałkowane tyle razy było. przed e, konferencją. Dodatkowe strajki, dodatkowe ubiorki do Destiny 2. Ojej, ojej. No, bo to ma ojej, ojej, taka ojej, nikogo nie. Całe życie, no. do Dobra, Marvel Spider-Man. Przyszły rok. Hubert? E, mi się nadal podoba. Przepraszam, ale... Nawet jeśli to będzie styl Zobaczamy. Batmanowy, plus, plus QTE, to mi się bardzo podoba. W ogóle jak potem przejrzałem sobie jeszcze raz ten trailer, on był mega fajny, on był. Yy, on był mega filmowy. Taki. Ta, nie, tam wszystkie sceny są mega filmowe, bo ja też to kilka razy obejrzałem. tak, to jest klon Batmana i to widać jakby stricte, że to jest klon mechaniki Batmanowej, Skruate ten. Ale to było mega tam widowiskowe. Ale to jest my dla będzie podobało. się fajnie prezentować. Mm -hmm. no, no zobaczymy, no jak to je będzie z historią, Jeśli nie? dostaniemy jeszcze otwarty świat do tego, no to ja jestem kupiony. Nie no, temu deweloperowi można ufać. No insomniak, tak. To są je no od Sunseta, no nie? Tak. Nie tak, miło, i to widać. To widać. No ja, ja przyznaję, że Sunseta jeszcze nie skończyłem, jakoś zarzuciłem go, ale to jest tak wspaniała gra. Była kiedyś na, u nas na odcinku przecież. O, jest. Ja ją skończyłem za dwa razy, więc tak o, no, na pewno nie ma, nie ma zawodu faktycznie. Nawet ja te Batmany to tam tylko jakiegoś dawno temu grałem pierwszą część tych nowszych. To na na no, nadrób koniecznie no, Asylum nie, i City. Wiem, wiem, wiem. One tak. były na 60. Arkham Knight nie musisz nie. grać. Nie. Tak. nie, w Origins nie musisz grać. W Nighta możesz zagrać. Ale może tak, chociaż obie Orig te gry może wspominać. Ori ale Origins nie jest uznawany za kanoniczny. Natomiast tak, Origins, Knight jest... Origins jest tragiczne. Boże, to, to, było tak, jest tragiczny, to była tak ta zła gra... Ale... A to była taka, to zaraz e, Wiesz co, zremasterowali je na Lana. Mhm, jasne. Jest remaster. No to jest jest... Tak, tak dawało mi się dawało że to jest nowy, starszy tytuł właśnie. I tak dziwiłem się, że. Albo no, po jest, prostu jest. Knighta, no bez remasterów. Na, mam w, mam, w sumie mam Arkham jest... Knighta, więc na płycie więc. Arkham o, Knight to jest chyba butu. nie łączy się ze wcześniejszymi, albo jak się łączy, to tak średnio. Knight no się nie, łączy, nie łączy się Wand tylko Knight, origins. O, origins. Nie da się ukryć, że Batman to jest jedna z najbardziej znanych postaci dla mnie z, z takich powiedzmy super bohaterów, chociaż to jest bardziej człowiek niż super bohater, ale... Nie kości... no, ale to ma, W Lubię. spider ja jak się ogląda ten trailer, to on tam jest te, taki lekki sztyczek w stronę tych gier Batmanowych. Jest, no taki delikatny, nie? Zatem, tam wie, Peter walczy, to, to, to mówi parę, parę takich kwestii. Fajne. A, a, to jest, a pod, to jest pod koniec, pod koniec to nie, tego trailera bardzo armi. fajna rzecz się pojawiła. A ktoś zna uniwersum Spidermana w miarę, to pojawił się Miles Morales. No, poprzedni Spiderman, albo. który no, któryś Nie, on jest Spider obecny Spiderman. Spider jest obecny Spider Spiderman po Peterze. Tak, tak, tak, tak. I po Ozbornie. Znaczy, to jest. No wiem, tak, co, wiem, komiks komiksy nie? Just staw, nie? Ale zagram, Ale... na pewno. To tak ładnie wygląda. 2018. No, jak większość rzeczy. To no wiesz, nie, nie wszystkie gry muszą wyjść w tym roku, bo tak jak gdzieś też nie już widziałam dobrawa. komentarze, czy... Naprawdę my potrzebujemy tych wszystkich gier teraz, czy my mamy za małe kubki wstydu, tak? czy za mało gier w ogóle jest zapowiedzianych na ten rok, że wszystko musi wyjść w tym roku. Ale no wierzę, nie. Się będzie, no, problem, będzie problem za rok, kiedy wyjdzie za dużo gier. Albo za dwa Nie. To, no, czy ja wiem. Nie, z, nie, nie, nie. Selekcja nie odpowiednia po prostu. Tak? Ja w tym tak, roku zagrałam, dokładnie. no do tej pory w prawie wszystko, co chciałam, co, co mnie interesowało. I jeszcze parę premier mnie czeka, ale bez spiny. Nie, nie spoko. Dobra, to co? Szybko nie mogę przelecieć? No, nie ma, nie ma wyjścia. No, szybko. Tak, muszę. Nie ma tak, tak szybko, jak trwała konferencja. <laughs> Czy szybciej, ja, no, czyli ja mniej jest, niż 25 jest, minut. Jest, jest minut. No ja Dobra, już nie i ja to widziałem, Ania widziała tak i Piotr widzieli, na pewno. I, I tak ja widziałem. Bo no to ja sobie, ja sobie nawet nie spisywałem, co dokładnie się pojawiało, bo to było Xenoblade tak najpierw. Super Mario Odyssey. Xenoblade były pierwsze. Xenoblade był pierwszy, na pewno no, to. to pamiętam. Xenoblade Chron Chronicles 2 i data premiery na Holiday 2017. Bardzo, bardzo dobrze. Od razu też na się pokazywali gameplay i nawet w tym trailerze był gameplay pokazywany, więc fajnie. I wiecie, tak w ogóle bez tego skończył się trailer, następny trailer od Palini. Kirby! I wlecieli w ogóle, wiecie, po Need the Hero, który tam robi różne rzeczy i ma niezwykły apetyt. I na Kirby, 2018, nie? I da tak się nie, stało. Kirby, wow, nie? Bo to są, wiecie, znane marki dla wszystkich fanów Nintendo, więc tak, będzie Kirby. Później na Yoshi, nie? Paper Yoshi. Tam. O, to może Nie, ten... był wcześniej Pokémon i Metroid przecież. Yoshi był później. A, ale Metroid, co tylko zapowiedzieli, bo, o, ten po, logo o, po, był. O Pokemon nie będę mówił, bo potem był na Pokemon Direct. Kupię Pokemona, no ale co więc Wow. No i plansza, Metroid, plansza tak. metroidowa, i wszyscy, tak. Twitter umarł z radości. Tak. Po samej planze. Metroid Prime 4 wystarczyła plansza i in development, nie? I, i wszyscy. O, Metroid, normalny Metroid. A nie? właśnie ten Metroid na 3DS-a, to kiedy to wyjdzie, albo już wyszło? To wyjdzie. Nie, o jezu, muszę dokładnie. Nie, nie pamiętam tej chwili, dlatego musiałbym ci szukać. A, spoko. Ale to jest w ogóle remaster albo Remake dwójki. Jak kupisz to przejdę. Pewnie kupię, bo to Metroid. No właśnie. Znam to. Znam to. E, tak, a, później, a nie ma racji Metroid ten i później był Yoshi. I Yoshi, taki Paper Yoshi, który się obraca świat. W, a to nie był w, Paper Mario, czy teraz coś pomyliłem? Nie, to był Joszek. Yoshi. Ten, Ale Paper to Mario to też, też był. Coś Potem. Pe... Tak, a może potem... potem okay. Odyssey. Odysseja była. Tak, tak. Odysseja. Się zastanawiam, co jeszcze tam było wrzucone. Fire Emblem i Emblem. potem były DLC-ki do Zeldy. No właśnie, czy, czy tak. to wszystko było na Switcha? Czy coś było na 3D? Wszystko, wszystko, co teraz mówimy, jest na a, Switchu. okej, okay. dobra. E DLC-ki no. do Zeldy, potem znowu było gadanie o królikach. Tak, było gadanie o królikach. Potem zapowiedź pokamie... Rocket League na Switcha i Odyseja. Tak, a przy Potenie pokam... wyleciał pan z Pokemon Company i powiedział tak, robimy normalny, korowy RPG z Pokémonami na Switcha. Dziękuję. A Metroid na 3 ds a wychodzi 15 września. O, no to jest szybko. No, Okej, okay. będę miał co kupować. Będę <grym> miał w co grać. <grym> Nie no, ta konferencja Nintendo była taka bardzo szybka, bo ona trwała 25 minut i to równe, 25 minut, serio. Patrzyłem co do zegarka, mieli przygotowany film, puścili, działa. I tak naprawdę pokazali wszystko, co fani chcieli. Dosłownie wszystko. Wiecie, te, no Mario, w ogóle Mario Odyssey wygląda bardzo ciekawie, gdzie Mario rzuca, nie tylko rzuca czapką, ale wchodzi w, w różne obiekty, w postacie. Wow, to będzie bardzo ciekawe i to wychodzi 10 października, więc też już niedługo. Nie wiem, ja, ja wiem, że by Nintendo to w ogóle nie. Znaczy, nie, no, nie. Jakbym jak miała, jak miała Switcha, to pewnie i Odyssey, czy tam Fire Emblem bym sobie kupiła, tak? Ale no. Fire Emblem, tylko to nie jest normalny Fire Emblem, tylko to jest Fire Emblem Warriors, czyli coś to, to jak Harry Warriors, czyli Muso. Większość gierów od 18. Na razie się szykuje na kupno nowego DSiK. I... No proszę. A własne, w ogóle wy, wy, wy, wyleciało jeszcze, że Edstela wychodzi, ta fejt Edstela, coś tam, coś tam, też w październiku. Więc Tego nie znam w ogóle. Fej... Wiem, no to jest... Fejty to mango mocno, więc wiesz. Mocno okay. mango ale będzie, nie? W, w, wypuszcza, wypuszczają te stopniowo rzeczy. No... Podoba mi się w ogóle to, w jaki sposób Nintendo to zrobiło, że krótko, zwięźle, wszystko co chcecie, macie. Do widzenia. I, i, i nic specjalnie nie. Więcej, cała reszta pokazowali na, na Treehouse'ach. Teraz, nie, od 13 do 15, więc jeszcze dzisiaj o, będzie Treehouse ostatni, na którym pewnie też coś pokażą. Fajnie. Tak moim zdaniem powinno robić nie wiem, gdzie każde studio szybko, łatwo, przejrzyście. Po co, po co robić nie wiadomo jaką godzinną konferencję którą się no, odląda i odląda ale tam w, później w sumie BTS też tak zapowiedziała wiesz, tylko przyszła hello hello i zapowiadamy gry i trailer trailer trailer trailer, trailer. no ale trwało no, no. to godzina. o proszę państwa tętno pulsu y no dawaj Ponoć ten według artykułu z tam z WG247, nie. Monster Hunter XX dla Switcha będzie, będzie wydany na chwilę obecną tylko dla Japonii. a I z tego co czytam, to Capcom niby już powiedział, że to jest incorrect, ale nie do końca wiadomo o co biega, bo są jakieś wielki szachermacher, nie? Dobra, Piotrek, to jeszcze powiedz potem coś styzowałeś. Y ten gaming show, PC Gaming Show. Pełnoć było fajne. PC Gaming ja Show, PC gaming tak. show, uh, Ono było pomiędzy uh, Bethesda a Yubi. Tak, w trakcie dnia od godziny tam 19, je, to trakcie dnia dla. dla ja spałam niektórych. wtedy. Ha, ha. <laughs> uh, I PC Gaming Show było o tyle ciekawe, że wszyscy oczekiwali, że znów będą teraflopy, będą nam potycować nowe karty. Oni wcale tego nie zrobili. Był bardzo fajny gość, który się nazywa. No Jezus, teraz wam nie powiem. No, mieli prezentera, normalnego prezentera, który wprowadzał nas po, poszczególne na czyli po x e, właściwie dodatek chyba zdaje się do x e, Total War'a, e, więcej na temat The Last Night, więcej na temat Sea of Thieves na PC, e, było chwilę od Intela na temat, jaki to świetne sprzęty nie mają, ale nic specjalnego nie, nie, nie mówili, że o tyle teraflopów, nie, to powiedział, że bardzo się cieszą, że mogą stworzyć świetne platformy, ich głównym celem jest to, żeby te platformy, które tworzą Intelowe, były wspierane pod VR, nie, to, był, to jest ich główny cel w tej chwili. I to było tyle, a później dalej były gierki. I, I to było bardzo fajnie prowadzone, bo nie dość, że były trailery, to jeszcze do tego gość przyprowadzał sobie tych gości z, z różnych studiów i dopytywał o, o różne szczegóły, jak ta dra będzie wyglądać, jak e, będzie się drać i tak dalej, i tak dalej. To nie było takie wyreżyserowane, stricte tak jak jest u Sony, czy, czy u, u Microsoftu, że wiecie, wychodzi i klepie z promptera, czy tak jak u Ubik, nie? Że, że to widzicie, że on mówi, tak, napisane. Nie, tylko to by właśnie wyglądało tak jak taka normalna rozmowa. Nie przyszedł, powiedział, że tak, będzie to wyglądać, tak, będzie to wyglądać tak, a jak coś, a jak inaczej. Nie takie trochę toczą. Ja zauważyłam, że internet wybuchł po tym, jak zapowiedzieli remaster Age of Empires. Tak, bo Microsoft, w ogóle Microsoft Studios wyszli i, i, i powiedzieli: Słuchajcie, będzie Age of Empires, pierwsze w 4K. Nie? Wiem, to 4k to... to jest Nikogo, ale dla niektórych, dla pecetowców <głos> głównie, to wiecie, to jest big stuff, nie? No fajnie, że robią remastered to Vampires. No nie wiem, no dużo, bardzo mi się podobała ta konferencja, nie spodziewałem się, że będę się tak dobrze bawił. Bawiłem się szczerze mówiąc na PC Gaming Show w wielu momentach lepiej niż na Microsoftowej konferencji. A tym bardziej po Bethesdzie, gdzie wyszli i nie mówili praktycznie nic. To tutaj było, wiecie, przynajmniej było takie zainteresowanie no gracze. No właśnie tak korzystałem z okazji, jak tam mówisz o tym, nadrobiłem trochę ten materiał z Last Night w ogóle i to jest kurcze, niesamowite. I fajnie, fajnie, że to poruszyli na tym, na tej konferencji. Także no nie, to, nadrobię mówię, sobie to, to... nadrobię sobie, sobie. Polecam teraz... sobie zobaczyć, Ciekawe. jasne, my, my nie gramy na PC-tach ale fajnie to zobaczyć, jak to wyglądało, jak to się pozmieniało w ogóle pomiędzy tą pierwszą konferencją PC Gaming którą, którą oglądaliśmy dwa lata temu, a tym, co jest teraz. Różnica nie. jest kolosalna. No, wiesz, nie da się Naprawdę. ukryć, że, że granie na PC to jest ogromna część rynku, więc nie, absolutnie nie można tego ignorować. No, nie? Poza tym pecety w. Wy... Tyczają ciągle trendy A, i potem jedną stren... rzecz, która mi się bardzo spodobała. Na no, PC Diamond i, no ja nie wiem, po prostu. Znacie takie studio, które się zwie tlej. No jako to ja. Jest od... of the... To jest od... Mark of the Ninja, od Don't Starve, A, od... Nie, nie No jest. tak. A, Play to Clay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To Clay, to, Play. to Play. I robią nową grę. I robią grę, która będzie się działała w... w jakimś sci-fi świecie i będzie takim trochę RPGiem oh. właściwie mocnym RPG-em. Z... dla mnie to jest w ogóle niepojęte co oni, ten... oczywiście by obrali ten swój klasyczny styl z Shanta i, i z Mark of the Ninja ale jest super mm -hmm. ja bardzo chciałbym w to zadrać, ale nie mam peceta ja muszę... ale, ale dużo tych gier jest na tym znaczy mam na nadzieję, konsole. że to wyjdzie na konsolę, bo podoba mi się bardzo mi się podoba ale znaczy... mówisz o którym, Griftlands czy o o Driftland. Nie, tak, o Driftland okay. chyba. To, to, to, jest od Play'a, mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Tak, tak, tak. No. No nie co wiem, no, PCDM są super. Wiecie, i tak dla mnie, całe E3, jeżeli w ogóle można tak określić, że ktoś wygrywa E3, bo chyba się nie da. Tak naprawdę. Yy, najwięcej dla mnie po prostu zaprezentowało Nintendo i wiecie, zrobiło krótko, łatwo, przejrzyście, działa. I, i nie mówiąc tego, wiecie, że o, jestem fanem Nintendo, po prostu jak słuchałem osoby, które nie są w ogóle z Nintendo związane, oglądały tą konferencję. to mówił, że to była ta konferencja, która była taka najbardziej e, przystosowana do tego, żeby e, powiedzieć fanom, słuchajcie, to będziecie mieli, to będziecie mieli i to będziecie mieli i będziecie mogli to kupować w jakimś tam niedalekim czasie, nie? Ale ja się z tobą zgadzam, na Nintendo było w ogóle najwięcej zaskoczeń. Tak Microsoft, jedyne zaskoczenie to jest Metro, na Playstation nie było żadnych zaskoczeń praktycznie, na Bethesdzie też nie, oprócz tego Dishonored. Ta DLC do Dishonored, który będzie stand Szkoda. No Szkoda, a właśnie u Nintendo wyleciało i, i ten Yoshi, i, i Kirby, i, i właśnie i Metroid, który mocno, wiecie, to, to są które, które dopiero będą robić, ale wiecie, takie stricte proste zapowiedzi, robimy, Nie? Zobaczcie, internet po prostu wybuchł. A wiecie, czego mi brakowało na tym E3? Na PlayStation? Final Fantasy i Shamu, które zapowiadali rok temu, a oni nic chyba nie, PlayStation nie mają. PlayStation Experience. Dwa lata temu. Dwa lata temu. No. PlayStation Experience. A, Wtedy a, internet a kiedy on wybuchł. Jest w ogóle? Kiedy jest to? Final, Fanta Final Fantasy 7 ja, ja, ci, ja jestem w stanie powiedzieć, że to najwcześniej to będzie 2019, przy tym jak wygląda development, jak dostajemy informację na, na temat tej gry. szenmiut 3 najprawdopodobniej też. Piotrek prorok. Nie, no. Ja baczę, roku, w roku, w roku. Jak wygląda. Nie, ale Ania, no widzisz, jak wyglądają informacje na temat tych gier, nie? No widzę, no ale po, z drugiej strony po co mają za dużo gadać, tak? Jak nie mają na przykład nie nic no. do pokazania albo nie chcą nic pokazać, po co mają o tym mówić? From software, from software też z reguły nic nie mówi, po prostu bierze i wydaje te swoje gry, tak? No ja tutaj... I, i, I to jest najlepszy na To najlepszy... jest Japonia, to jest inna mentalność. Po co rzucać milionem trailerów? Tak, bierzesz i wydajesz grę tak. po prostu. No, nie powiedziałbym tego o konferencji PlayStation. Z Japonian. Znaczy o, ale oni ile, pokazali ile. Ale, mnóstwo... dobra, ej, ej, ale rozróżnimy PlayStation od wydawców japońskich, tak? A, okej, okay. no w takim A, okay. razie ok. Zgadza się. Bo tam było. Nie było żadnej gry japońskiej, takiej mhm. stricte. No, no, wiecie co było? Ja wiem, co było świetne mm -hmm. na, na, u Sony na wyjarze. No. Łowienie ryb z Final Fantasy XV. No. no ja tam żartowałem tak, w trakcie super. tego. Tak, ale to naprawdę będzie łowienie o, ryb. Simulator wędkarski, tym się okazało, że naprawdę. Nie, tak ta, wszyscy tak prześmiewczo tak patrzymy, że... E, to Twoja będzie stara jest nie. fanatykiem wędkarstwa, nie? No, ale, nie ale dobra, e, słuchaj, dobra, no, Ania, ale... Ty, ty, ty z nami nie siedziałeś, a my tu siedzimy, tak się gadamy mówimy, ej, patrzcie, oni chyba nam symulator dają. Nie, tam symulator, coś na pewno więcej, to będzie ciekawsze, nie? I na wiesz, taki ten, że to jest łowienie ryb, nie? Tam monster, coś tam. Nienawidzę łowienia Factor. ryb w japońskich I... krach. To jest mini. Ja wierka, której jest. nienawidzę. Hmm. To Ja, ja, ogóle, ja mam darmo. parę słów na ten temat. Ja lubię wędkarstwo wirtualne, ale takie bardziej realistyczne. A tam, kurczę, były jakieś potwory. On, on wyłowił jakąś rybę, która miała zęby takie wielkie. To nie była no pirana. Final Fantasy 15 czy to się oczekiwał? Tak, ale Realizmu? ja nie właśnie, więc ja nawet nie wiem. Nawet nie wiem, yy, że coś takiego występuje, że tam mówisz ryby do oporu. Nawet nie wiedziałem. Takie słowie, nie ryb jest słabe. Jest mega słaby. O, ostatnie dobre łowienie ryb. Dobra, to ja temat rozwinę. Bo na tym który nigdy nie miałem. Tam normalnie był kontroler, gdzie, który wyglądał jak wędka. I kołwrotek był. To były czasy, kurczę. I to nie powinien być ci się spodobało. Bo to było takie... Nie, ja nienawidzę łowienia ryb. Nawet w hmm. prawdziwym a życiu lubisz, nie znoszę łowienia ryb. ryby jako potrawę? Dobra, to, słuchajcie, szybkie podsumowanie w ogóle E3 jako takiego. Myślę, że powinniśmy to jakoś podsumować, nie? Mm, możemy. Ania? Co ci się najbardziej szybko podobało, te, podobało z całych tych wszystkich konferencji? Oh i Ubisoft i Microsoft. No szybko Ubisoft miałam i... powiedzieć, tak? Hubert? <laughs> <Yes. laughs> <laughs> e, Ubi, Nintendo, ku mojemu zaskoczeniu, i Microsoft. Mhm. Microsoft, no, w ogóle teraz... Microsoft za Xbox One X. Nie wiem dlaczego, ale no podobało mi się. No ja to trochę konsekwentnie też byłem nawet zaciekawiony X nowym Xboxem i tym co MS pokaże. No, był lekki zawód oczywiście, ale powiem szczerze, że dla mnie ten, ten Last Night, ja muszę to zagrać. To jest tak dobra gra, to sobie, obejrzałem ten gameplay. Kurka wodna. To jest dla mnie zaskoczenie. Mówiliśmy o zaskoczeniach. To też było hmm. coś świeżego i wiadomo, to mały tytuł, no nie? Ale... No tak, na tak, na tak, pewno tak. po strony, tak jak mówiłem, spodziewałem się znacznie więcej, ale UBI, no nie wiem, czy UBI nie było najlepszą konferencją, bo nie widziałem Nintendo, więc trudno mi powiedzieć. Ale pod względem mm. formy i tam, tam było dużo, dużo rzeczy pokazali, no nie? Tak naprawdę na Ubisoftcie. Było trochę braków. Także ja no też. Dla mnie, MS Ubisoft. Dla mnie. No dla mnie osobiście będzie to Nintendo i UBI. Mm. Stricte. No, to w miarę jedno. Podzieleni po porówno tak naprawdę. No, wi widzę, że praktycznie nikt nie zagłosował na BTSD. No ja w ogóle uważam, no, że no nie warto było, było wstawać o 6 rano na no, BTSD. Dobrze, że spaliśmy. Ja przynajmniej sobie się przyspamiętam no, to BTSD. Bo, bo tak. inaczej to mi się wściekło. To byłoby strasznie głupie. Chociaż dużo gorzej zniosłem wstawanie na BTSD w zeszłym roku. To był dramat. Tak. Bo w tym roku była później. Tak. I właśnie to może powiedzieć E3, że w tym roku dla Polski. Te godziny nie były najgorsze, za wyjątkiem Sony, które było trzeci nad ranem. Bo poza tym reszta to była 22, 23. Takie godziny dla... I 6 rano z Bethesda. A, dwie, Rozkład konferencji mi się w ogóle nie podobał. W tamtym roku było tak, Bo? że o 18 startował Microsoft, potem było UBI o 22, potem było Sony, jeszcze gdzieś była Tutaj. Bethesda potem i wszystko to było jednego dnia spięte jakby w całość. I... Ale, ale jakoś gorzej zniosło mi. Się, ja ten... wolę dawkowanie emocji. Po ja... co wszystko tak w jednym no, ciągu, to się zlewa, nie przemyślisz sobie tego, zlewa, co zobaczyłeś, nie? No, no, mi się Przynajmniej ja to tak odbieram. Jedna no, noc każdym... po prostu pełna wrażeń i tyle. Growy. No. No, no widzisz, nie, no mi, mi, mi pasowało nawet chyba w tym roku całkiem, bo to, ja się i, i przespać i obejrzeć wszystko, co chciałem, mhm. Czy znaczy w tym roku można było to bardziej tak na spokojnie przeżywać. Nie zmienia faktu, że to, jak, jakie by te konferencje nie były, to było fajne święto ja dużo, po powiedzmy szczerze, było dużo fajnych gierek. Ja jestem jakoś... zadowolona. To wszechobecne malkontentstwo, które było na Twitterze, tak mnie zmęczyło, że w sumie przez te 3 czy ja 4, 4 to w dni, tak, 3 no. czy 4 dni nie korzystałam w ogóle z Twittera w ciągu wieczora, bo y, to się nie podoba, tam to złe, to za krótkie, tak. to za długie, to widzieliśmy, to wyjdzie za <śled> milion lat. Ja mówię, Boże, ludzie! Cieszcie się, że cokolwiek wam pokazali, tak? Dokładnie tak, poza tym... Po no, co takie marudzenie? No, tak. dla, dla, po to, żeby pokazać, jakim się jest fajnym malkontentem na, na social media. Ale no ja yeah. zauważyłem, właśnie, że było bardzo, um, stosunkowo mało um, pozytywnych jakichś wrażeń, tylko właśnie jęczenie było. Jęczenie dupy było straszne. Poza tym jeszcze jest jedna rzecz, że jak ktoś już pozytywnie się powiedział, to od razu pozytywnie ludzie się odzywali, czyli to znowu taki trend, no nie, że i wszyscy idą za kimś, no nie, że ktoś coś powie i ktoś podchwytuje i potem powtarza to jako prawdę objawioną mm -hmm. i tak dalej. Ale ja oceniam bardzo pozytywnie, absolutnie. Wcale nie oceniam gorzej niż poprzednie trzy. Po, po takim przemyśleniu, po tych wszystkich dniach, na, z... na spokojnie, na spokojnie. Nie, no czeka wierzyć, na spokojnie. Można stwierdzić, że to nie, nie, było, dobra. nie, nie było źle. No, nie no, czekają na, czeka na kilogramy, nawet powiem, że, że tony dobra. Przecież to, no, żeby to, to wszystko prawda, ograć, to, to, to i tak życia nie starczy. Czyli znaczy, sta tak będziemy musieli wybierać, które, które <śmiech> tak. wybrać. Tym bardziej, że na przykład e, dwie gry wychodzą tego samego dnia i jest to Nintendo i Wolfenstein. W sensie Mario. Tego Nintendo. jednego dnia wychodzi więcej niż te dwie gry. Tam jest to dwudziestego bodajże chyba 7 października, to jest ta data. Tak. Już to... tam Mikołaj pisał na Twitterze, która, który wydawca ucieknie z tej daty, żeby nie konkurować z Marianem, nie? bo tych Chaha, gier, Asasyn As... tak. chyba też wtedy wychodzi, też 27 października. Wszystko być może. Tego, wy... tego dnia wychodzi. Jakiś, Także... Dziwny termin, dziwny, nie? No. Taki... Będą uciekać z tej daty jak nic, o. bo nie może wszystko być tego samego dnia, bo się po prostu nie sprzeda. No, widzę Tomb Rider, który też konkurował z czymś, pamiętam też z czymś, ale z czymś konkurował i też tak słabo wyszło. Bądźmy dobrej myśli przed Gamescomem. No właśnie, czeka tak, tak, nas tak, kolejny tak. dobro. No, jeszcze Gamescom, jeszcze no. po drodze, po PlayStation Experience jest... W listopadzie, nie? No, jak późno. Ale w jest? WGW będzie w październiku, tak? Pewnie. Nie? W... Jakieś... A, pa, tak, WGW Nasza w październiku. Nasza WGW. Tak. No to WGW też, w październiku, też później te tytuły będzie zobaczymy PlayStation to experience, experience. Wiecie, więc... jak wszystko dobrze pójdzie, to pojadę na ten Gamescom, nie? Jestem w trakcie załatwiania mhm. wielu różnych Kurczę, rzeczy. Wiesz, ja, też, ja też bardzo myślę o tym poważnie jednak, mimo, że Tomek Doktorski nas trochę zniechęcał, że dla takiego zwykłego Kowalskiego to tam ciężko jest, jak nie wejdziesz, że tylko w kolejkach spędzasz czas, ale Kurczę, no, no to ale jest wiesz, no, Mam szansę na akredytację, więc zobaczymy. No to trzeba. Trzeba koniecznie. Nieważne, nieważne, czy się będzie stało w kolejkach, czy nie. Przecież to i tak jest przeżycie. Mm. Nawet y, tam... No jest, jest. W końcu to targi, nie? Na pewno lepsze są kolejki na Gamescomie niż w Tesco, nie? To jest pewnie. Dobra, no. słuchajcie. To omówiliśmy E3. Tak. W... I już I na nic więcej nie mamy czasu. Niestety dzisiaj. Dokładnie, Ale tak jeszcze 5 minut, doku. 5 minut możemy, tak? Bo ja chciałem zapowiedzieć parę rzeczy. Dobrze, no dobrze. to, no to... Tak, mów. Ja trochę przejmuję się prowadzenie, Piotek wybacz, a jakoś tak... Y... Dobrze, sorry. mów. Okej, okay. po pierwsze tak, ja będę, ja chciałem otworzyć oficjalnie koncik retro, będzie u nas kącik retro w podcaście i w związku z tym, że mam PS2 teraz i parę fajnych tytułów. I jawi się niebawem yy, to, że będzie może Gamecube. Także będą fajne rzeczy. Nawet ściągam telewizor CRT. Od, od Przy PS2 tej, mogę więc... pomagać, bo jestem mocno. Znakomicie. Jeju. Cudownie. I właśnie, Aniu, ściągam CRTK. Także w ogóle będzie grubo. Yy, I chciałem podziękować za komentarz Izakowi. Właśnie, bo jako jedyny na coś tam skrobną odnośnie Saris Missing. Także wyciągnął i mówił o tym, że fajnie jest grę przechodzić powoli. To chyba do Piotrka trochę uderzył, że Piotrek szybko przechodzi, to Piotrek tak było, czy z popraw, tak, tak, tak, tak, tak, tak, Bo ja szybko z... przechodzę, ja, ja, się, ja się nie zastanawiam, nie, ja przechodzę następna, przechodzę następna, przechodzę następna i do widzenia No właśnie, każdy z nas ma inaczej, ja też lubię się rozkoszować, chociaż Anczat pochłonąłem po prostu jak doskonałego burgera Sze sześciokrotnie po, po kolei. No, a tam ten, też nie gruby. ma się co rozwodzić. tak? To jest wszystko nie pozamykane ma. od roomu do kilurumu, nie? więc Kracać, nie masz tak. możliwości na jakąś swobodną eksplorację. Tak? Nie, nie ma, nie ma. Chociaż to, to nie jest wada, bo ja lubię gry z zamkniętym. Tym. Kolejne ogłoszenie. E, kolejne ogłoszenie. W ogóle byliśmy na Pogradajmy i polecamy tę imprezę ogólnie bardzo. E, w sierpniu będzie e, Pogradajmy e, takie integration party i zapraszamy na to. Bo my, ja, ja planuję być i tylko tyle chciałem powiedzieć. Okej. Okay. Ja wam mogę y, zrobić taki... Byliśmy z Mały Hubertem tiserać. w ogóle. A właśnie, nie, czekaj, czekaj Piotrek, wybacz jeszcze, ale, bo Hubert był pierwszy raz na Pogradajmy. Hubert, powiedz coś, y, tak szybko. E, podobało byłem, się, nie podobało mi się. się. Spoko. Y, no, byliśmy w Disco VR, ale super. No właśnie o to chodziło, oczywiście, no. <laughs> Ale nie zabieraliśmy głosu, jakoś y, ja... O Pogradajmy jeszcze powiemy, może po tym integration party po Tak, prostu. tak. Nie, fajna impreza, fajnie, że coś takiego się dzieje co miesiąc. Tak, tak. Chyba znaleźli stałe hmm. miejsce, chyba, nie tylko powiem w Disco VR, także... Na, na garażowej. Także spoko. Byliśmy wczoraj. Nawet w ogóle zatizuję jeszcze jedną rzecz, że poznałem bardzo fajną osobę. Na powiem, że związano z muzyką w grach. Spróbuję załatwić na podcast. Może się uda, może nie. Czas pokaże. To tyle. To tyle ode mnie. Dobra, to słuchajcie. ja no mam ostatni swój teaser mały. Niektórzy wiedzą, że jest sobie tylko Nintendo Switch, nie? Trudno nie wiedzieć. <gry> Trudno nie wiedzieć to swego czasu, dokładnie dwa tygodnie, dwa odcinki temu, tak, dwa odcinki temu, jak mówiliśmy o, po Pixel Heaven zdaje się, um, mówiłem o takiej rzecz, która się nazywa Bulb Boy. I że ona tam, o, co ją wprowadzić w Halloween? To ona nie wyjdzie w Halloween, się okazuje, wyjdzie teraz. Właściwie 20 czerwca na, na Switchu i będzie kosztować 32 zł, więc ja ją kupię i najprawdopodobniej jak dobrze patrzę, to w następnym Odcinku, y, czy tam za dwa odcinki o niej będzie, nie? Super. Bardzo fajnie. No. To, taki, to tak tizuje, że, że będzie Bulb Boy. Czyli zbliżamy się do końca tego odcinka. Kończymy. Tak, ja, tak, jak najbardziej kończymy. Ja bardzo dziękuję, że wszyscy się jakby tutaj stawili, odglądali tę konferencję z Wstawili. wielkim zapałem. <głos> Wstawili. E, <głos> to to... No. no i odmawialiśmy tak, tak, tak, to zrobić. Zrobiliśmy to dla was, żebyście wy tego nie musieli robić. Mm, no, okej. Okay. Nie, no fajne przeżycie to, to jest... w ogóle ten Discord. No ja, dobra to, <zysz> też, to Aniu, wybacz, jeszcze jedna rzecz. Po, pierwszego dnia byliśmy wspólnie u e, Jestem Geekiem, co szalenie polecamy, też mają fajny podcast, e, manowany Mano podcast. Ale Dorzycka prowadzi z Magdą to swoją drogą, ale potem woleliśmy jednak kameralnie w małym gronie i Ania też to potwierdzi. Także, tak, że... ja też byłam na innym kanale Discorda, też w bardzo małym gronie i nie przekrzykiwaliśmy się i było o wiele spokojniej niż na takim zbiorowym no. czacie, gdzie milion osób próbuje Cześć. być y, fajniejszym na... od pozostałych osób i się drze. Tak, tak że wszyscy krzyczą, czat non-stop coś tam pisze, no stop powiadomienia, to mnie strasznie dokoncentrowało i mam najmniej notatek właśnie z jej, nie tylko dlatego, że było mniej treści, albo po prostu się nie dało. Także tutaj, nawet fajnie w ogóle, że byliśmy na różnych kanałach, bo Ania ma troszeczkę inne wrażenia, bo inne grono, my mamy inne wrażenia, bo ze swoim gronie spoko. Moim zdaniem to jest dosyć fajne i myślę, że w przyszłym roku dalej Discorda będziemy promować, będziemy ogarniać. Tak, jak najbardziej. A, tak, fajna tak rzecz. Jak najbardziej. Też dziękujemy tak, Izakowi, że wpadli, dziękuję Marcinowi, że wpadli. ktoś Kalina też wpadła, spoko. Ka Kalina wpadła, był, było. By, był jeszcze The The Law. Tam, ten też, też tak. chwilę z nami pogadał, więc super. Fa fajnie, że wpadliście i, i mogliście tutaj właśnie z nami poprzeżywać Etro. Tak jest. Czyli faktycznie koniec. Faktycznie koniec. Mówię, bardzo dziękuję tutaj wszystkim. Teraz jeszcze dziękuję wam, że stawiliście się dzisiaj na nadranie. No brakowało Diany. Diana prawie dotarła. Mało brakowało. Tym razem Bra sen Marka. Ten, mamy nadzieję, że w <laughs> następnym odcinku usłyszycie. Mamy przynajmniej taką nadzieję. No, no zobaczymy. Czas Dokładnie, więc dzięki bardzo wszystkim, a my słyszymy się w następnym odcinku już za tydzień. Powoli zbliżamy, się do, zbliżamy jest... się do odcinka Słuchaj, 50. Zbliżamy się do odcinka. To jest sporo, naprawdę sporo. To już coś tam nagraliśmy. Dokładnie tak. Dzięki a, ale bardzo. A czekaj, nie, jeden, Zapomnieliśmy jedna rzecz, Piotrek, zapomniałeś o ważnym ogłoszeniu na samym początku. O jakim odgłasem? No że Ania jest z nami, no stało. Ach, no tak. Ani uratowałem się. No tak, Takie to podczas... naturalnie już to wyszło. Zgadza się. <laughs> e, tutaj Dominik mi przypomniał o ważnej rzeczy, czyli Ania, która dzisiaj z nami jest oficjalnie w tej chwili w e, naszej ekipie Dierkowcowej, więc będzie się pojawiać. Często! Część, często. Często tak. i grubo będzie tutaj walić gierkami, nie? Już wam współczuję. <laughs> nie no, będzie, no, ale, ale będzie niebiesko niż Bardzo cię no. witamy serdecznie, Aniu, w dronie gierkowców. Yeek, no teraz mamy, trzy, teraz mamy trzy kolory. Tak. Jest zielono, jest e, czerwono, jest niebiesko, więc ogarniamy wszystko tak naprawdę. I jeszcze no, retro, także dużo dobra nas czeka. Znaczy... Dekuarno, tak. Was też. Więc tak... Jak widzicie, ogłoszenie ostatnie najważniejsze poszło. Więc my z tutaj z całym naszym droniem. Mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo przy następnym nagraniu. Tak a będzie gość, się do... będzie gość. Mam nadzieję. Ma my no. też mamy taką nadzieję. A my się słyszymy już za tydzień w następnym odcinku podcastu Gierkowcy. Tylko nie w 48. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. Pa. Hej, hej, cześć. Cześć. Pa.